Halo, halo, witamy, 59 dziewiąty odcinek podcastu bezimienny, właśnie się nagrywa. Jak zwykle standardowo. Będzie prowadził go Christian Kębner i ze mną jest Rafał Rodomyski. Cześć, witam. I wrócił do, do nas Tomasz Zawadzki. Cześć wszystkim, witam. Tak, słuchajcie, na, nagrywamy wieczorem w poniedziałek, dokładnie 9 maja, w sumie wieczorem, no już jest stosunkowo późno. Tak, Tomek jak z pewnością słuchaliście, nasze ostatnie odcinki był nieobecny bo mu się tam coś urodziło i, i w sumie nie miał troszeczkę czasu, doskonale go rozumiemy, więc y, zaczynamy w sumie od High Parku, więc zaraz Tomku powiesz, y, co tam dokładnie się działo. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy mówić e, na pewno o becie e, nowej gry Blizzarda, czyli Overwatch. Tomek ograł ze względu na to, że go miesiąc nie było, więc ograł sporo gierek, ograł Firewatcha, ograł nowego Ratcheta. Jutro będzie ogrywała Uncharted'a, szkoda, że o tym nie powie, ale dopiero dowiecie się pewnie za dwa tygodnie, pewnie ja też to gram. E, pogadamy sobie o nowych zwiastunach, e, nowych gierek, w sensie nowym kodzie i nowym matyfidzie e, ze świetnym tytułem 1, one czy jakkolwiek, więc to... z e, się... Xboxem tak jakby Tak, ta, ta, to pewnie, ta jakby ekskluzyw. Tak czy siak, trochę tego mamy, zobaczycie w trakcie odcinka i, i standardowo zaczynamy z Hyde Parkiem, więc Tomek, Tomka delikatnie zapowiedziałem, więc Tomek, co robiłeś przez ostatni w sumie, w sumie, przez, w sumie przez ostatni miesiąc? Bardzo dużo robiłem przez ostatni miesiąc, który wydawał mi się praktycznie okresem dwumiesięcznym, mianowicie uczyłem się obsługi nowonarodzonej córeczki, bo... Wiesz, że śpital... ja przeczytałem twojego posta wszystkim? Tak? No, tego update, wiesz, opaczu nowym. No, no to mniej więcej tak to wszystko wyglądało. I to, to, to nie jest ściema, bo naprawdę się czuję, jakbym miał tamagotchi w domu, które, wiecie, co dwie, trzy godziny coś piszczy, że coś chce i, i nikt nie wie, co chce, ale piszczy i trzeba, wiecie, e, nakarmić, przebrać i w ogóle, i w ogóle, i takie rzeczy. Ale co jest najciekawsze to wcale mniej czasu nagranie się nie ma. Oczywiście początkowo wiadomo, no to nie wiadomo, co, gdzie wcisnąć, jak nacisnąć, jak ubrać i w ogóle, żeby to przestało płakać. E ale jak już to się uspokoi, no to nie możecie nic innego robić, tylko leżeć, leżeć z małą dzidzią i, i grać. I grać, i grać. I właśnie bardzo dużo fajnych rzeczy sobie ostatnio ograłem. Całą, całą trylogię Uncharted. Stwierdziłem, że sobie od nowa powtórzę przed premierą e, czwórki, która jest jutro. Jestem bardzo mocno nachajpowany na to i, i w sumie praktycznie to tyle u mnie, tak? No jeżeli mogę powiedzieć jedną no rzecz, ale to chyba Rafał już wspominał, że e, jak przechodzicie trylogię Uncharted od pierwszej części do trzeciej pod rząd, bez przerwy widzicie, jaki ogromny postęp z części na części w każdym aspekcie, czy to powiedzmy sobie mechaniki, grafiki, czy w ogóle całkowicie tej gry, jak, jak, jak on szedł do góry, tak jak, jak oni naprawdę uczyli się sprzętu, uczyli się możliwości, no po prostu widać taki przyrost umiejętności programistów, że jak ja jutro odpalę sobie Uncharted 4, to, to po prostu chyba mi szczęka pójdzie na dno, aż tam do sąsiadów, do piwnicy, nie? Ale wiesz, co to jest taka kosa w sumie, jak tak się nad tym zastanowić, że wiesz, to jest ewolucja, yy, która jakby ciągnęła się tylko i wyłącznie przez jedną generację, no bo wiesz, to, że między Godoworem, powiedzmy jakimś dwójką albo trójką, wiesz, był taki dosyć solidny skok, no to, to łatwo wytłumaczyć, tak? Czyli, że pomiędzy, wiesz, yy, poszczególnymi częściami Geta jest, yy, wiesz, jest taka wielka różnica, albo że między Metal Gear'em, wiesz, piątką, czwórką czy, czy trójką po prostu też były takie niesamowite skoki, nie? A a, a tutaj masz naprawdę dosyć solidne też ruchy, wszystko w obrębie jednej generacji, nie? 2007, 2009, 2011 rok i, i wiesz, i tyle kurczę zmian, tyle wiesz, dopasowanych elementów, ta postać się zupełnie inaczej zachowuje w trzeciej części niż w pierwszej, jak nią biegasz. A czy wiesz, co jest też ciekawe? To jest właśnie fajne jest to, że można wszystko przejść pod rząd bez przerwy od jedynki do trójki, bo e, tak jak mówisz, jak te części się pojawiały na rynku po kolei, to to słuchajcie, jak skończyliście jedynkę, zanim minęło te parę lat do dwójki, włączyliście dwójkę i tak nie za bardzo było widać tych wszystkich zmian, bo po prostu jedynka tak bardzo była zajebista w waszych wspomnieniach, że po prostu nie było widać tych różnic. Bo tak, e, identycznie tak, tak, sprawa tak. wyglądała z dwójką i trójką. No, graliście w trójkę i Ja ci powiem, sobie, z czym wyglądała identycznie identycznie wyglądała z Crashem Bandicootem na PSX -a. jak y, ja pamię pamiętam jak w jedynkę po prostu wiesz y, cioraliśmy to to wiesz to wydawało mi się że to wyglądało dokładnie tak samo jak trójka wiesz w którą grałem najwięcej w sumie i najlepiej ją wspominam i przeszedłem ją tyle razy nie i, i jak postanowiłem wiesz kiedyś odświeżyć sobie tą jedynkę która, która była praktycznie wiesz tytułem startowym i, i w ogóle wiesz pierwszy dotyk jakichś tam deweloperów do konsoli to wiesz, to dopiero zobaczyłem, jakie, no oczywiście wspaniała gra, nie? ale jak wiesz, jak, jak wiele braków miała względem yy, trójki. To, no, to naprawdę jak... trzeba tak ogrywać, wiesz, jedną po drugim. A jak się pod rząd to wszystko przechodzi, to, to, to po prostu widać wszystko, co się pozmieniało, co ulepszali. No robi to wrażenie. Jeżeli oni zachowali ten postęp w stosunku do powiedzmy teraz tej do czwórki, no to nie ma się o co ba bać i w, w sumie można powiedzieć, że to jest 10 na 10 w tym momencie, tak. Ja myślę, mega że ten petarda. postęp będzie graniczył z tymi wiesz, przeskokami jak był w GTA 5 albo Metal Gear 5 to spodziewam się takiego mniej więcej skoku. A jutro w sumie tak na dobrą sprawę się przekonamy. A na pewno Tomek się przekona. Ja też się przekonam, ale na, naprawdę, pamiętam, wam szczerze, naprawdę chcę kupić tą grę, ale dowiedziałem się, że Doom zajmuje 50 giga, a niestety Doom ma je dla mnie pierwsze miejsce. No, no, niestety, no, może ogólnie niestety, bo pewnie jest gorszą grą, ale wolę duma. A Uncharted 4 znając w życie też koło 50 giga ja nie mam 100 giga, żeby zainstalować tych gier. Nie mam. Mam po prostu zastrany dysk tymi grami i, i, i szkoda mi po prostu ich usuwać. Bo one są, bo, bo po prostu one mogą się stracić i, i, i Mogę i zadać głupie pytanie? Jedziesz. Bo ja jeszcze żadnej gry nie usuwałem, a przynajmniej nie w taki sposób, żeby ją usunąć i potem z powrotem ściągnąć. Co się mhm. dzieje wtedy z syjwami? Zostają. Jak masz plasa to idą ci do serwerów Sony, jak nie to powinny się siedzieć na twoim dysku sejwy Możesz oddzielnie usuwać. Masz oddzielny, że tak powiem, zakładkę do sejwów i oddzielną zakładkę do gier. Więc zakuszyniesz grę, to i tak masz sejwy To czego się kurwa boisz? E, może to ci, najgłupsza bo... wymówka, jaką słyszałem, Poczekaj, spukałem, poczekaj, poczekaj. Nie, nie, nie, nie, właśnie, że nie. Może Tomek mnie troszeczkę rozumie. Chciałoby rozwinie. ci się pobierać 60 giga, potem jeszcze 60 giga patczy, żeby włączyć grę na 10 minut. No i jedziesz do pracy to i rozumie. to się dzieje. Nie, w, w, w, wiesz co... Bo to jest tryb spoczynku. Rafale, tak, tak, tak. Rafale, spokojnie. Ja ci powiem po odcinku, okej? Okay? Wierz mi, że tu jest duży problem, jeżeli chodzi o mnie, więc ja ci to później wytłumaczę, więc tak czy siak nie mam miejsca, żeby szanąć Uncharted da 4 więc w niego na razie nie powiem. Tak Ej, ale słuchajcie, powiem. ja mam znajomego z pracy, który miał dwie pleki trójki. A wam powiem czemu miał dwie playki trójki, bo jedną playkę trójkę miał z dyskiem 250 giga, a drugą już sobie kupił z dyskiem pięćsetką. A ma dwie playki, ponieważ część gier ma na jednej, a część gier ma na drugiej. Ja Ej, się... Ale to by nie było głupie, powiem ci szczerze, jakbym sobie kupił teraz, bo dysko mi szkoda, no, dysk w ogóle odpada. Wiem, że te gry się nie zachowają, to wszystko się nie zachowa na 100%, więc to by nie było głupie. Szkoda, że na początku nie pomyślałem o jednoterabajtowym y, g, dysku, tak. No ale, no, to... no ale co ci się nie zachowa? No przecież zostawisz konsolę na dwa dni w weekend, jak wyjedziesz, kurde, nad wodę i, i się wszystko ściągnie z powrotem. Mhm. Więc jednak to nie chodzi o save'y e, Rafale, więc ja ci po odcinku wytłumaczę co chodzi. Dobra, e, nieważne, słuchajcie, Hyde Park, e, więc wiecie co się działo u Tomka, Rafał, co się działo u ciebie? No słuchajcie, ja moją konsolę odłożyłem, odłączyłem grzecznie od gniazdka, żeby jej się nic nie stało, wyłączyłem bezpieczniki, owinąłem folikę i pojechałem sobie na wakacje. I tyle mi było przez ostatnie dwa tygodnie, znaczy nie pełne dwa tygodnie, bo tydzień byłem za granicą, ale postanowiłem sobie tak majowkę spędzić, bo, bo dawno nie było urlopu i tydzień spędziłem w Tunezji. No i na to konto może Wam powiem dwa słowa, bo Tunezja jest takim trochę tematem tabu. W sumie co druga osoba, której wspominałem, że, że, że właśnie lecę do Tunezji, to reagowała, wiecie coś w stylu, yy, czy się nie boisz i tak dalej, nie? Że tam jakieś będą, wiecie, krzywe akcje. Mhm. fakt faktem jechałem ja bym, do tej się, same... ja bym się trochę bał Szczególnie, Słuchaj, że no chyba fakt, faktem, do tej samej miejscowości tam, no, no. jechałem w której rok temu do Susa tak? czyli rok temu dokładnie na tej plaży, znaczy nie dokładnie na tej plaży tylko w tej miejscowości na plaży była ta akcja gdzie tam wiesz z kałachami wpadli i 37 Świetnie. osób wystrzelali nie? Świetnie. No. Ja to jest Nathan dokładnie Drake, to samo nie? miejsce, pewnie jeszcze można by poszukać mhm. łusek na plaży albo czegoś e... No Natomiast tak, na dzień dobry nas na lotnisku powitali w ogóle jeszcze w Polsce jacyś tam wynajęci ludzie, którzy dawali jakieś ulotki, koszulki, częstowali daktylami i tak dalej, i tak dalej, wiesz, na zasadzie, że o, zachęcamy do Tunezji, pokażmy, że Tunezja jest fajniejsza niż Egipt i inne kraje, nie? E, przy okazji w ogóle przyszedł jakiś gościu, podobno, czy on był z y, Timesa polskiego i w ogóle zaczął robić jakieś zdjęcia, wiesz, żeby, nie wiem, czy zastanawialiśmy się, czy on nie był z rządu nie dokumentował twarzy ludzi, którzy tam wyjeżdżają, wiesz, na zasadzie późniejszego odławiania zwłok, nie? Natomiast coś tam podobno robili do jakiegoś artykułu i to samo było po, po wylądowaniu, od razu jakieś tam kwiaty dawali, wiesz w ogóle gościu grał na saksofonie witamy was wszystkich, nie, jak wylądowaliście super, tutaj zapakowali do autokaru autokar oczywiście z, z opancerzonym jakimś tam jeepem, wiesz z policjantami, jak, jak w takich, wiesz fajnych filmach yy, z tamtych okolic można czasem zaobserwować nas odeskortował do, do miasta. Yy, w mieście na wszystkich drogach wjazdowych posterunki policji takie, że wiesz, nie tam dwóch jakiś stoi, wiesz, kapucynków i, i zaglądają do środka, tylko... Taki oddział, nie wiem, 12 do 20 nawet żołnierzy, powiedzmy cztery radiowozy, wiesz, i jeszcze tam dwa motory w razie czego na pościg, nie, żeby wiesz, wszystko było Czyli trzepią wszystkich, wiesz, zaglądają co, jak chcą, nie? Czyli ogólnie w Tunezji jest tak troszeczkę jak w Egipcie, czyli chodzą z kołachami, tak? jest inaczej, bo w Egipcie byłem, wiesz co może nie w zeszłym roku, tylko dwa lata temu, ale też były te posterunki nie. i to było zupełnie co innego wiesz, Na, w Egipcie ten posterunek to było, wiesz, dwóch gości, którzy sobie stało i wiesz, zaglądali do taksówek przejeżdżających i wiesz, nic sobie z tego nie robili, nie, i w międzyczasie obgadywali swoje tam, wiesz, żony, czy, czy coś w tym stylu a tutaj, wiesz, to naprawdę była ekipa gotowa, wiesz, przeprowadzić jakiś kurde, szturm taki solidny, wiesz, wszyscy mieli i to nie żadne kałachy, tylko takie, kurde, oni mieli takie fajne karabiny, one mi się zawsze podobały. Pamiętam, że pierwszy raz w... boże, była kiedyś taka gra fajna Projekt IG na, na PC-ty. IG, I, pamiętam, dwie części. Tak, projekt IG i tam właśnie z takim karabinem pierwszy raz biegałem. On ma taką jakby opływowo, bym powiedział, tak pod takim kątem jakby, wiesz, skośnym, jakby taki uchwyt lunetę, nie? Ten, ten celownik, wiesz, idący od góry, taki uchwyt. No nieważne, mhm. w każdym razie wszyscy mieli takie karabiny. Okay. E, ale wiesz, to było tylko dla porządku, bo już po mieście chodziłeś bez najmniejszego, wiesz, nie zwracałeś na to uwagi, nie? To było tylko tam, gdzie były posterunki. E, my przy naszym hotelu też mieliśmy jednego gościa z takim karabinem, który stał przy plaży, a zaznaczam, że byliśmy praktycznie pierwszą turą i, i dosłownie nikogo nie było jeszcze w hotelu, nie? Naprawdę było pusto. Naprawdę było fajnie, bo ja pojechałem tam odpocząć i, i, i wcieszyłem się w sumie, że mi tam żadne dzieciaki nie skaczą. Co chwilę w basenie, nie drą japy, że wiesz, że na kolację na obiad można pójść spokojnie i nie czekać w kolejce. Yy, ale wiesz, nawet pomimo takiej pogody gościu stał i wiesz, i wypełnił swoją służbę. Nie, nie siedział gdzieś tam na fejsie wiesz, pod, pod parasolką, tylko, tylko po prostu robił to, co do niego należy, pomimo, że. Nie, nie było żadnego ruchu, nie było żadnej wiesz, plaży i podejrzewam, że był jednym z kilkuset, którzy byli zatrudnieni do tego, nie? No tak. No no i ogólnie jeszcze tam słyszałem kilka historii, że po tej zeszłorocznej akcji, kiedy, kiedy trochę ci terroryści, no jakby to powiedzieć, przegieli pałę, no bo nie da się ukryć, że, że to była dosyć ostra afera, obiła się echem przecież na całym świecie. Tunezja jest tańsza i mniej ludzi przyjeżdża. To, że jest tańsza i to, że mniej ludzi przyjeżdża, to jest też pewien plus, no bo wycieczkę my zapłaciliśmy trochę więcej, natomiast wyjazd od 5 maja na tydzień można było kupić za 1200 zł do naprawdę dobrego hotelu, nie? z parkiem wodnym, wewnątrz jakby full otwartym i tak dalej. I to jest no śmieszna cena jak dla mnie, no sorry, 1200 za za 7 dni, no to... No, no, spoko Na spoko. all inclusive oczywiście i tak dalej. Natomiast yy, zaciekawiło mnie to, co opowiadała jakaś tam ta babeczka, która tam siedziała na miejscu, cały czas i w sumie no, zna te wszystkie historie, nie, nie wiem, czy ona tam jest, się spotyka na stałe, z kimś tam ten mieszka tam, no nieważne, w każdym razie no podobno był bardzo, bardzo yy, ostra reakcja rządu, policji i, i, i wojska po tych atakach zeszłorocznych. Yy, no podobno jak łapali terrorystę, to od razu na, na chodnik przed bloki i kula w łeb. Bez żadnego wiesz, sądu pierdolenia się z niczym i, i tak Uy. dalej. No trochę, trochę mnie to tak aż zaskoczyło, że, że ona o Frivi, tym opowiada, Frivi, no. no ale... Podobno faktycznie tak było, wiesz, że normalnie ludzi na, za, zachęcali do tego, nie wiem, czy im tam płacili, że wiesz... To było na zasadzie, żeby, wiesz, ktoś wie, że ci są podejrzani ludzie, że oni mogą być terrorystami, no, ale się boi ich wydać, nie? Nie masz się czego bać, bo my i tak ich zajebiemy, nie? Na tej zasadzie. No i przeznaczę, że taka radykalna polityka względem tego, co tak. tam, wiesz, co, co, co, co z drugiej strony pięknej Europy masz, wiesz, gdzie ostatnio czytałem artykuł o jakimś o jakimś y, Szwedzie chyba, Szwedzie czy Norwego, nie pamiętam oni w sumie i tu, i tu są tacy dosyć mocno y, specyficzne mają podejście, że smutno mu było i czuł się winny temu, że jakiś uchodźca zostanie deportowany przez niego. Hmm. Okay. Wiesz, bo on, uchodźca go zgwałcił, nie? Wiesz, wyruchał gościa i no i dostał wyrok, a po wyroku miał zostać deportowany i, i on czuł wyrzuty sumienia z tego powodu, że ten uchodźca będzie, wiesz, dwa razy karany, nie? No to tak, wiesz, zestawiam sobie to z tą Tunezją i kurde, chyba wolę jednak te ciepłe kraje. Z tak, powieściu. więc... Y więc do Tunezji można spokojnie jechać. No ale nie, polecam, naprawdę. Tam jest fajnie, spokojnie, nie ma, nie ma stresu, że tam jakoś się będziecie czuli. Jest naprawdę fajnie, przyjemnie i, i można to rozpatrywać jako wakacje. Szczerze mówiąc, gorzej się czułem w Egipcie i, i, i, i tam jakoś mniej ci ludzie byli otwarci. Oni naprawdę są w tym momencie serdeczni, naprawdę potrzebują turystów i naprawdę można to odczuć, że, że, że się starają. I to jest chyba dobra okazja, żeby odwiedzić ten kraj, jeżeli ktoś oczywiście nie ma... Zb byt głęboko zakorzenionego tego z przerażenia czy tam strachu. Dobra, więc słuchajcie, to tyle od Rafała. E, ja, ja coś mogę powiedzieć. Słuchajcie, przez ostatnie dwa tygodnie mogę tylko powiedzieć, że zacząłem. Deadpool'a jest bardzo fajne, bardzo, bardzo dobrze mi się go ogląda, trzyma zajebisty poziom. Ja e, jeszcze, e, jeżeli jedziemy z High Parkiem, to chciałbym powiedzieć, Rafale, nie rozwróćmy się na Deadpool'em, tylko chciałbym Ci powiedzieć, że nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagi, uwagę. Jak zajebiście jest zrobiona przedstawiona w ogóle walka w Deadpoolu. Tam jest tam jest w trzecim odcinku scena, jak Deadpool wchodzi, wchodzi z. Wiesz, że ty cały Deadpool. czas mówisz o Daredevilu? Boże, Daredevilu. A ja właśnie wiesz słucham, co? że bo, jakiś bo, <laughs> tak, Przepraszam, tak, tak, tak, tak. Daredevilu, wiesz co, bo, bo prze, przeglądam teraz Deadpoola w internecie. Dobra, mniejsza o to. Macie rację. E, chodzi mi o Ale Krystian, wiem doskonale, przecież e, tak, mówiłem tylko, jeszcze że, ostatnio. Że, tak, tak, tak, tylko chcia chciałem zwrócić uwagę tylko, że tam jest właśnie to ujęcie w trzecim odcinku, pod koniec trzeciego odcinka, jak od tego dachu sobie schodzi w dół. Wszyscy, tam jest chyba, Klatka schodowa. Się, tak, tam jest to nawet chyba, nie wiem, czy nie mówiłeś, z pięć minut tylko walka z jednego tak ujęcia, i z to jest kamery. dokładnie tak jak ja mówiłem cały czas to tak, porównywałem mówiłeś, do tego, tak. właśnie, filmu, co dostał, tak, do tego tak. filmu co dostał do tego filmu co dostał Oscara tak takiś tak, tak, tak? tam tak, tak, Birdman chyba był to, tak kręcony ci... takim wersja, pojedynczym tak. ujęciem jakby I, i powiem Ci że jak ja to zobaczyłem właśnie też właśnie, właśnie może tak podświadomie to że właśnie Cię słuchałem i właśnie tak mówiłeś sam też zwróciłem na to uwagę i powiem Ci że no, rewelacja, rewelacja. To A się dziwię, że w takim, w sumie można powiedzieć, no, no głupim serialu, tak? No bo no, serial jak seria i są lepsza, jest lepsza pokazana ta walka niż naprawdę w niektórych, nie wiem, jakichś tam zajebistych blockbusterach, nie? No I niestety, ja to się... wiesz, to była jedna no, z takich najlepszych scen, które zapamię... zapadły mi w pamięć. No, trochę, ja, trochę ja, ich ja było... ten. Ja, ja sobie parę razy puściłem tę scenę, no bo tak, dla mnie to jest, jest re dobra. rewelacja. Rewolacja. A mi się bardzo podobało jeszcze to, że wiesz, że, że oprócz tego, że to była walka, to nie było, że on na koniec stanął, wiesz, i strząknął ręce, klasnął dwa razy, tylko, że było widać, że po prostu już, wiesz, ostatkiem nie, sił tak, opada, tak, że po tak, prostu tak, to tak. był mega Świetne. wysiłek, nie? Tak się, no to było fajne. To było zajebiste, tak. więcej, więc, jak już dobrze wiecie... E... To jest dobry e... materiał na tak. długiego gif'a. E... Oj, oj, to, to, oj, to, oj, to bardzo długiego. Więc obejrzałem sobie przez ostatnie dwa tygodnie Daredevil. E, chciałem zagrać w taką grę Nio, Nio. A, a la, ale ja poczekaj, Krystian, de, de, ale to weź mi powiedz tylko, jak się zapatrujesz na tego. Czy na tyle już obejrzałeś, żeby coś powiedzieć na temat pani paniszera? Eee, muszę zobaczyć więcej. Wiesz co? Muszę zobaczyć więcej. Wydaje się dobrym do, dobry paniszerem, ma wszystko w dupie i, i o to chodzi. I to, co... To co on ogarnia w serialu to jest w komiksie, bo czytałem akurat komiksa i robi to świetnie. Ale, ale zobaczę później. i Później, później mogę nawet wziąć, wziąć go zostawić z filmowymi, bo mieliśmy dwóch różnych paniszerów. Ja jednego to, oglądałem. No to Nie było różnie. różnie. A ten, który był drugi? Ty, drugi to był z takim wielkim koleżką, była scena, w której przychodzi i mafiozi sobie siedzą przy stole, wszystkich ich rozwala. To było w filmie, w drugiej części. A w drugiej droście. części czego? Paniszera. Bo były dwa filmy z Paniszerem. Ale to, to nie był były dwie części, tylko. Nie, nie, nie, to były dwa oddzielne filmy. To ja widziałem ten, co był Travolta, jako zły gościu. Tak, i w tym, w tym był inny paniszer moim zdaniem gorszy. I zobacz sobie ostatniego Paniszera, w którym grał koleżka, który grał. Ee, nie powiem ci w czym. Eee, wiem, że na przykład w Rzymie grał w tym. A to serial, z którego roku? Mówiło. O Boże, z 7 lat ma ten film, 8. Coś takiego. No dobra, to poszukam nie już, ok. okej. Okay. No to nawet sobie, nie bo... wiedziałem, wiesz? Tak, bo ten koleżka był całkiem fajnym pani Szerem, Takim, mocno hardkorowym i będę mógł sobie do niego zestawić później. Ogólnie, postać mi się bardzo podoba. Nie wiem. Powiem Ci, że wydaje mi się, że jak pani Szer wyjdzie jako serial i to będzie tylko o pani Szerze, to nie będzie miał takiego poziomu, jakiego je, jak miał Daredevil, bo ciężko jest zrobić z tym aktorem, który tam jest. I z tą, z, tą, z tą wszystką, z całą jego historią oddzielny serial. Ale zobacz bardzo, ilu to, masz już bohaterów w tym uniwersum. Masz już Luka Cage'a, masz już Jessica Jones, która też była tam tak, wspomniana. Tak, tak. Masz już Daredevil'a, masz Punisher'a, Shera, masz jeszcze kogoś. nie? I okay. oni będą to wszystko mieszali. Zobaczysz, że oni będą to wszystko mieszali ze sobą i to będzie właśnie najfajniejsze, bo w zasadzie to jest najfajniejsze w tych uniwersach, że ci bohaterowie się spotykają i to, to nakręca, wiesz, całą tą fabułę. Nie? I na pewno nie, nie ma opcji, żeby zrobili pani Szera, że będzie 8 czy tam 10 odcinków i że nie, nie będą się pojawiały postacie inne. Nie ma opcji no okej, okay. tylko że nawet jak to będą nowe postacie to też wplączą wprowadzą kolejną postać moim zdaniem, ale nie ten no zobaczymy, tak czy siak a widziałeś że... zwiastun Doctor Strange'a? nie nie, ale ja sobie to ewentualnie ogarnę bardzo tak. mi się podobał Zobacz, no, tam jest... zobaczę Zfani tak marcia. czy siak Dobra, nie e... No Daredevil jest spoko Niocha chciałem zobaczyć, Nia, ja, O, O, H, czy jakoś tak, japoński odpowiednik, czy chiński odpowiednik, Wiedźmina. Słuchajcie, ściąłem, słuchajcie, odpaliłem, słuchajcie, dostałem informację, że niestety, Alfa już wygasła i nie mogę zagrać. Głupota, nie wiem, czy ono single playerowa gra, e, może wygasnąć, wy, wygaść, czy cokolwiek zrobić. E, Przestrana sprawa, szkoda, bo chciałem pograć, no i co? I pograłem w tego Overwatcha trochę, Eee, o czym powiem później o czym powiem później. Eee, nic ciekawego nie oglądałem oczywiście gra o Tron eee, stale trzyma poziom eee, i w sumie jest takiego typu rzeczy grałem w swoje śmieszne rzeczy Unity, już jestem przy końcówce eee, no i tyle i myślę, że możemy jechać, słuchajcie do wiadomości, ze świata jedziemy, Tomek ma najwięcej Ej, więcej. ale ja jeszcze chciałem coś powiedzieć krótko, mogę? no ok A tą głupią historyjkę moją Dobra, no to teraz Rafał Rafał i z życia wzięte. Dawaj, jedziesz. Ej, słuchajcie, no bo to jest totalny off-top, ale po prostu tuż przed nagraniem dzisiaj wróciłem do domu i tak się wściekłem. Po prostu mam nadzieję, że jakoś to nie, nie wpłynie na ten odcinek za bardzo. Otóż zamówiłem sobie sprzątaczkę. No bo my tak pracujemy tutaj u mnie, mhm. że, że, że po prostu no nie ma czasu zbytnio tego w 100% samodzielnie ogarnąć tak jakbyśmy chcieli na błysk, więc więc raz na jakiś czas, nie za często, w zasadzie raz na dwa miesiące, trzeci raz sobie pozwoliliśmy na to, żeby zaprosić taką wobeckę. No i pierwszy raz w sumie tą samą cały czas zaprosiliśmy i zostawiłem jej klucze, także pod naszą nieobecność, nie? że wrócimy do A -a. domu i, i żeby było A -a. czysto. No, no. no i słuchaj, wszystko jest niby okej. Okay. Dostaję SMS-a bardzo nieprzyjemnego w pracy będąc, gdzieś tam około 15 już jakże napisała, że już skończyła. Że posprzątała na parterze, ale że na piętrze yy, bardzo w ogóle weszła i ją odrzuciło, że na podłodze były wysmarowane yy, kocim gównem w ogóle, wiesz, i tak dalej, nie, i że po prostu, wiesz, odruchy wymiotne miała, i tak dalej, i tak dalej. No, no, no, no. no. Zrobiło mi się kurwa szalenie głupio, nie? No bo fakt, faktem mam kilka kociaków w domu i fakt, faktem one mogą się, wiesz, gdzieś tam zatruć, gdzieś tam je wypuszczałem na podwórko, nażarłeś jakieś trawy, no nie wiem, rano było wszystko w porządku, ja tam spałem, ja tam śpię na piętrze, ja tam się kąpałem rano i wiesz, i, i nic mi nie przeszkadzało, nie? A, a, ona wiesz, kurde, mówi, że, że tam po prostu ją wiesz, coś odrzuciło, no i trochę to wiesz, no, Poczuła się może chujowo, nie, no, że wiesz, że, że, że olewka jakaś taka, że wiesz, przyjść wszystko, posprzątaj, no nie wiem. W każdym razie, no tam przeprosiłem ją i w ogóle. Po czym wróciłem do domu dopiero przed nagraniem, wchodzę na górę, no i coś mi nie pasuje. Bo kurwa nie widziałem jeszcze, żeby moje koty wiesz, z ekierką yy, zostawiały ślady po swoich yy, odchodach, nie, a one były ewidentnie po prostu zaprogramowane przez komputer, a nie, nie przez yy, zwykłego zwierzaka. Po prostu kurwa było roztarte, to co miało być roztarte, ale to było ewidentnie zrobione przez moją kochaną rumbę bo już kiedyś tak sam ją załatwiłem, że, że nie dopilnowałem, gdzie wjechała i, i po prostu bezmyślnie ją puściłem, a niestety zdarzy się, że kot nie trafi do kuwety i, i wiesz, i, i ta rumba ma w co trafić, nie? No i... W sumie to jest tyle z faktów tej historii. Natomiast y, najbardziej wkurwiło mnie na końcu to, że dzwonię do babki y, tuż przed nagraniem 20-22 prawie. Ale no, zapytać się, no, dlaczego mi nie powiedziała, że tego robota puściła i że to on y, spowodował to ten bałagan, powiedzmy nie, trochę na górze. Na szczęście nie było takiej strasznej tragedii, powiedzmy, tam 15 minut sprzątania. Ale ona mi wpiera, że nie. Że ona nie puściła tego robota na górze. Ja się pytam, ale to co sam wszedł? Czy, czy, czy ty moje koty, nie wiem, jakoś specjalnie tutaj sobie wzięły ekierkę i, i smarowały. No nie wiem o co chodzi. Kurwa, no przecież robot stoi na parterze ujebany. Na górze są ślady ujebane. Ona mówi, ale nie, ja go nie puściłam. I weź e, po prostu tak, e, z ludźmi tak. Trzeba, trzeba, trzeba powiedzieć, że Rafał po prostu ma. Odkurzacz inteligentny, tak? Tak, Co bo w chodzi? pewnym starym odcinku opowiadałem tak, o nim, tak, ale, że, ale, że, że to jest on sobie trzeba, odkurzacz ruchomuć, rumba, który jeździ sam i sprząta i tak dalej no i spoko, no on się spoko, spisuje spoko, zajebiście no. No ale nie rozpoznaje czy wjeżdża w kupę czy nie no kurwa prosty temat, trzeba po prostu odgradzać te tematy, od tego jest latarnia ale wiesz, dlatego mam na górze w łazience te kuwety, tak, i koty się tego pilnują nigdy na dole, wiesz, nie załatwiają się i, i nie ma tego problemu rumba jeździ na dole, a na górę tylko wtedy kiedy tam jest potrzeba, no nieważne nie chodzi o to, sytuacja miała miejsce, ona mogła mieć miejsce, ona wiesz, jak najbardziej mogła popełnić ten błąd, bo sam go popełniłem kilka razy, zanim się nauczyłem, jak wiesz, zapobiegać. No ale wiesz, jak można komuś kurde po prostu w oczy ściemniać i, i wiesz i mówić, po prostu wiesz, naprawdę, podstawowa zasada, to, tak jak dr House mówił, nie czy oszukuje, tylko na jaki temat oszukuje. To jest podstawowe o. podejście. Okej, okay, więcej ja nie będę oszukiwał. E, goni nasz czas. E, słuchajcie, chłopaki, jedziemy dalej. Tomek, e, wiadomości, masz nie, najwięcej informacji, więc zaczynajmy tą zabawę. E, jakiś czas temu, nie wiem dokładnie kiedy, pojawił się najnowszy trailer najnowszego Call of Duty. I powiedzcie mi, czy w ogóle widzieliście ten trailer. Oba, oba. Mm, ja widziałem oba. Ja widziałem oba. Uwielbiane przez fanów. Ja to teraz oba. Y, Rafał nie widział trailera Call of Duty. To ja jestem, jestem postaram fanem. się... Najbardziej dokładnie opisać, co tam się działo, jak to jest tylko możliwe. Ej, bo będziesz się śmiał teraz, Tomek. Ja znaczy, z... Tomek, sarga, ja widziałem, to by jak się... mi się na fejsie wiesz, automatycznie odpalają filmiki. Jest opcja, żeby, wiesz, kliknąć, żeby odpalić cały. Ja widziałem jakieś tam statki w chmurach, w błyskach błyskawic lecące, jakieś takie rzeczy, prawda? I, i tam żołnierzy biegających, ogólny chaos, no i ogólnie wszystko kosmos, wszystko wiesz, y, trochę taki y, StarCraft, albo jest wszystko, ho, chuj, wszystko, wie co? Po prostu tam jest wszystko. Tam jest to, jest, to, jest, to jest, Najnowszy trailer pokazuje, że, że najnowsze Call of Duty to będzie połączenie e, Crysis'a z Halo, z Resistance, z, z, z, z Call of Duty, z Starcraftem, ze wszystkim, Ufolutki tam będą, tam będą, wiecie, No Man's Sky, no po prostu e, jak graliśmy w Advance e, Warfare, poprzednią część, e, zastanawiałem się po scenie, kiedy statek... Poprzednia część to jest Black Ops. A, te, ja o tym nie mówię, mówię o Advance Warfare, wiesz, o tym o tym, okay, o tym okay. starszym, no, no, no, okay, no. ale jak tam, wiecie, jakiś tankowiec y, przeleciał przez wieżowiec y, i wszyscy przeżyli, to tak się zapytałem, y, bo graliśmy w kooperacji, to ja się zapytałem, kurwa, oni już wymyślili wszystko, przecież tu się już nic nie da wymyślić więcej, no i mam trailer, mam trailer, w którym zrobili wszystko, no... Jeżeli jesteście fanem czegokolwiek, jakieś filmy, filmy akcje, jakieś wybuchy, cokolwiek, znajdziecie chociaż jedną rzecz w tym trailerze. Tam jest po prostu wszystko. A wiecie, że jak jest wszystko, jakieś coś do, do wszystkiego, to jest do niczego. I tak naprawdę to jest chyba najbardziej bezpciowy kawałek kodu, jaki ja widziałem. Znaczy to jest tylko na razie filmik oczywiście, tak, trailer. Ale to jest... Tam nie ma duszy, tam nie ma niczego. To jest, ta, to jest takie... To jest papka po prostu, jak dla mnie. E na co, na co, bardzo fajnie skomentowali, skomentował jeden z twórców Battlefield, że, że no wstydziłby się taki trailer po prostu wypuścić i pokazać ludziom i współczuję im, nie? I później przepraszam za to. No, przepraszam, no wiesz, ale ja się nie dziwię, że takie słowa użyły raczej w ogóle, że tak powiedział i tak skomentował trailer Call of Duty, bo zobaczyłem wczoraj czy przedwczoraj trailer najnowszego Battlefielda pierwszego. Nazwa, okay, okay. nazwa jest zjebana. poczekajcie, poczekajcie, stop, to stop Tomku, zanim przejdziesz do Battlefielda skończmy cały wątek Call of Duty bo poza tym, że faktycznie gra jest wtórna i faktycznie jest tam to samo i tak dalej, i tak dalej, pamiętajmy, że Call of Duty jest, to jest gra, która w którą się gra w miarę, w miarę dobrze jest film, mocno filmowa i o to w tym głównie chodzi multiplayer jest na ogół całkiem niezły, tylko, że zapomniałeś powiedzieć o najważniejszej rzeczy że ludzie nie będą kupować Call of Duty dla Call of Duty nowego, tylko dla Call of Duty starego, bo wychodzi również Call of Duty Modern Warfare zremasterowany, czyli najlepsza część Call of Duty przynajmniej od, od, tej, od zeszłej generacji konsol, najlepsza część z zajebistym multiplayerem, zremasterowana i to w bardzo niezły sposób. Najgorzej mi wkurza to, że to będzie razem sprzedawane w wyższej cenie albo oddzielne oddzielnie w jakieś tam nie będzie normalnie. tego oddzielnie sprzedawane będzie nie będziesz sprzedawane... mógł oddzielnie Modern Warfare e, kupić okay, tylko będziesz mógł nie kupić będziesz tego mógł... nowego tak. macie rację, nie będę mógł oddzielnie kupić Modern Warfera ale nie będzie on też do każdej on nie gry. będzie do podstawowej wersji, on będzie tak, w tych Legendary, Heartland i tych wiecie, tak, lepszych tak, tak, nie? Ja tego w tak, ogóle tak, nie będę tak, komentować nie? Że oni to... się boją Oni się boją o sprzedaż gry i dają Takie ultimatum, nie? Ej, chcecie zagrać W remaster najlepszej części? To kupcie Naszego najnowszego gniota, nie? No to, tylko, tak to wygląda tylko, tylko, tylko teraz wyobraź sobie, że to będzie na takiej Zasadzie, że kupujesz sobie Nowe Call of Duty i chcesz pograć Stary, więc kupujesz stare, więc jeżeli nowe koszty Nie wiem, 250 dajmy na to to, to razem to nie wiem ile to będzie kosztować 350 czy 400. Tylko nie wiem, czy w tym od razu nie będą sezon pasy do tego nowego. Będą, czysta. będą. Sezon passy zawsze no, w tych najnowszych więc, są, więc wyobraź sobie, że zamiast sezon pasa do nowego, kupujesz po prostu sobie starszą grę i masz jeszcze sezon pasa, więc nie, jest, nie wygląda to najgorzej. A wierz mi, że sporo osób naprawdę kupi go ze względu na Modern Warfare'a. Nie, ze tak, względu na A ja, to, ja bym kupił tylko remastera. Tak, bo widzimy jak to wygląda. Mam naprawdę dużo znamy, którzy nie grają w te nowe, w te nowe części Call of Duty, tylko wracają do starszych. W Ghost'a grają, no Boże, no w Ghost'a, kiedy ja w Ghost'a grałem? Trzy lata temu, czy cztery. Nie, nie A tak czy, tak. ja stawiam browara, że wypuszczą również oddzielnie tego remastera. Tylko z później. Z biegiem czasu mogą, tak, tak. tak, no, tak. Z biegiem czasu jak najbardziej. Biegiem. Tak, więc czy... słuchajcie, słuchajcie, już chcę kończyć wątek Call of Duty... Call znaczy, of Duty ja jednak, stał się powiedzieć. słaby po tym jak zobaczyliśmy na Ta Tak na była no u mnie to do końca no, tak no, nie no. było, bo ja lubię ogólnie Call of Duty, ja w każdą ja część sobie, sobie pogram, bo to wiecie, ja, ja już nieraz mówiłem na odcinku, że jest. to jest taki sobotni film przy piwku, można tak sobie obejrzeć, pograć, tak? Ale z tego co ja widzę, jak tam jest tego wszystkiego napakowane, od żołnierzy, po cyborgi, po roboty, po statki kosmiczne, po planety, po yy, ufolutków, po wiecie, dzień, dzień niepodległości i w ogóle i tak dalej, to ja się boję, że w połowie po prostu ja się od tego rolakustera wyżygam po prostu, że, że nie będę miał sił dalej kończyć, bo, bo to po Musisz prostu jest przesyt. Pomału... To, to... Pomału, zachować, oh. Musisz pomalu ukrywasz. Misja dziennie, masz 15 misji, misja dziennie, będzie ok. No ale tak jak mówisz, że to co ja widziałem, wydawało mi się słabe, ale w momencie, kiedy zobaczyłem najnowszy trailer najnowszego Battlefielda, to zrozumiałem, dlaczego to jest tak słabe. No, no i co, i my myślicie, że tutaj Battlefield już murowany sukces? i to już będzie to, to jest, to jest super i to już na pewno się uda, w ogóle chujowa ta numeracja. Ja w ogóle nie, nie, nie wiem, czemu te, te, ten... To jest zacznijmy Nie obchodzi mnie numeracja. On ma nazwę jeden, dlatego, że jest o pierwszej wojnie światowej i tym się zawsze mogą zasłonić i, i jest jakimś resetem i wszyscy idą to w To nie będzie rzymskie, a nie je, je, jedynka normalna arabska. Okej, okay, ale... Trzeba, oznaczyć, jakby... trzeba zaznaczyć jedną ważną rzecz, że no, pierwsza wojna światowa już, już tutaj zdradziłeś, że to jest o tym trailer i gra będzie się działa w tamtych czasach, ale będzie to alternatywna wersja wydarzeń, tak? To nie no będzie... Tak, w pewien sposób tam pocisnął, aczkolwiek już czytałem pewne jakieś tam wyznania znawców, bo, bo, bo nie każdy, powiedzmy, musi rozpoznawać z tych ułamków w sekund po hełmach i, i karabinach, czy wszystko się zgadza, ale sporo osób analizowało te, te trailery i tam podobno jest dużo rzeczy mimo wszystko takich odniesionych do rzeczywistości, nawet te, które się wydawały takie dosyć, nazwijmy, to wy, wymuskane typu wiesz te jakieś miotacze ognia czy, czy takie rzeczy w każdym razie myślę, że nawet jeżeli trochę polecą z fantazją to, to nie zrobią tutaj jakieś przesady, bo jest, jest temat na pewno wiesz, bardzo bogaty do, do wyeksploatowania no bo tak naprawdę o pierwszej wojnie światowej nie było żadnych gier nie? Znaczy, chyba Nie jest... było żadnych gier, więc tutaj po prostu spragnieni będą ludzie, wszyscy, którzy wiesz, lubią się pobawić w wojnę, to po prostu będą spragnieni samego tematu. I, I naprawdę myślę, że mocno trzeba byłoby to schrzanić, żeby się to ludziom nie podobało. Bo, bo sam hype na, to, na tą pierwszą wojnę światową, wiesz, kiedy już, już my rozmawialiśmy jakiś czas temu, już głosy w internecie, wiesz, tyle, tyle mówiło o tym, że kurczę, dajcie drugą wojnę, dajcie drugą wojnę. Nawet nikt nie pomyślał o pierwszej, to po prostu był no, strzał. W zrobili dziesiątkę. to, co, co, co chcieli fani, tak? No, posłuchali się Ale wszystkich nie, ludzi znaczy... z internetu i w ogóle. Ja nie wiem, czy oni ich wszystkich słuchali, bo oni nie zrobili, wiesz, tego trailera i tej gry w ostatnie trzy miesiące, tak mi się wydaje przynajmniej, no, myślę, że ale, trochę to był dłuższy ale plan. Ale chęć pogrania sobie w taką starą strzelankę to już od dawna, od dawna, od dawna jest. Ja osobiście naprawdę ja już jestem znudzony tymi wszystkimi shooterami, które się dzieją w naszych czasach. Albo Ja w wiem, w sensie tylko, możliwości. że te One głosy, wiesz, te, te jakby dyskusje na ten temat myślę, że nie trwały jeszcze tak długo, no ale dobra, to, to, to w sumie zależy pytanie jak głośno, a nie jak długo, nie? To, to po prostu był taki dźwięk narastający, ale mi się bardzo podobało, że tutaj jednak postawili trochę na tego singla, tak ewidentnie czuć w tym Battlefieldzie tego singla. Nie? Ja wiem, że on będzie bardzo mocno stał multiplayerem jak każdy Battlefield i, i w sumie bardzo mi to odpowiada, ale, ale myślę, że też będzie całkiem solidny, może trochę inspirowany Call of Duty yy, Call of Duty Ten single Myślę, że mogą zrobić takie trochę, trochę takich misji, no bo jednak to, to, pomaga, wiesz, tej grze się sprzedać, nie? Jakby nie patrzeć, no, zbyt wiele oni do, do popisu nie mieli, no, ten hardline co był, to, to wiesz, to jakaś taka wydmuszka, nie krótka i, i, tyle tak naprawdę dużą grą to była czwórka, prawda? A czwórka, no, to wyszła na PS trójkę i to ile lat temu, więc no. Ale na PlayStation 4 mają... też wyszła. No, tak, też tak, tak, tak, wyszła, tak. ale to nie chodzi o to, czy też wyszła, tylko chodzi o to, na co została zaprojektowana, tak? To wiesz, to w samych zamysłach już na dzień dobry, wiesz, tworzysz rozmiar gry odpowiedni z odpowiednimi jakimiś tam yy, rozwiązaniami to, jak to wygląda wszystko na tym trailerze, to, to naprawdę ryje beret, no, nie da się ukryć. No, a ślicznie, najbardziej mi się podoba... to wygląda. Nie wygląda. Ja, ja nie byłem w stanie stwierdzić, w którym momencie jest scena jakaś sztuczna, w sensie jakiś tam filmik, a w którym momencie jest prawdziwa z gry. No A i autentycznie... sam, sam montaż, sam montaż tego trailera, dobranie muzyki, e, efekty cięcia. No to, to jest po Muzyka prostu Muzyka to jest w ogóle Ja ten trailer obejrzałem od pięciu do dziesięciu razy, wam się przyznam, yy, wyszukałem piosenkę, wpuszczałem dzisiaj rano sobie tą piosenkę. No genialnie, no to ktoś tam naprawdę musi podwyżkę dostać u nich, bo, bo zapowiada się naprawdę, jak, jak, jak do tej pory nie miałem najmniejszego hypu na kolejnego Battlefielda po, po całej tej akcji z Hardlinem, tak jak powiedziałeś, to jest w ogóle pomyłka przy pracy yy, i z początkowymi problemami z Battlefieldem czwartym, serwerami i w ogóle i z kodem gry, gdzie dopiero po roku czasu można było grać. Tak mnie ostudziło to zapał na kolejnego Battlefielda, a, a uwielbiałem w nie grać, tak po obejrzeniu tego trailera po prostu nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy będę mógł w końcu wejść na internet i, i postrzelać się z innymi graczami, tak no. no i Trailer teraz tak, na zrobił koniec, robotę. Na koniec tego podniety całej tej, o tym trailerze chciałem tylko tak podsumować. On miał premierę wczoraj w nocy w zasadzie, nie? Jakoś tak to było, chyba że, że, że wieczorem ten trailer miał premierę w sobotę. Praktycznie można powiedzieć, że dobę temu plus parę godzin, nie? Bo Tomek, tego wczoraj oglądałeś? Tomek, kiedy go oglądasz? Ja, ja chyba mam wrażenie, że jakieś dwa dni temu go oglądałeś. Chyba jeszcze. dwa dni temu. Ja nie wiem, ja mam w ogóle czasu przestrzeni. Może, może i dwa dni, już... dobra. W każdym razie Call of Duty było wcześniej, nie? Call, chyba, tak, chyba tak, Call tak, of Duty tak, tak, było tak. parę dni wcześniej nie chcę mi się teraz patrzeć na daty tam premier no, no. tych tych odcinków ale istotne jest to, że w tym momencie Battlefield ma 20 milionów odsłon podczas gdy Call of Duty ma 14 ok bardzo no, szybko ja teraz, zostały ja dogonione. Powiem, no. No. Bardzo szybko zostały dogonione. Natomiast drugą ciekawostką jest fakt, że w momencie, gdy Battlefield na te 20 milionów odsłon ma milion łapek do góry, tak, battle w, tak Call of Duty na 14 milionów odsłon, ma 1400 łapek w dół. Więc po prostu okay. internet się odezwał, ludzie. I, właśnie, gracze... i właśnie, właśnie to mnie zawsze wkurza, bo Call of Duty jest zawsze hejtowane, ogólnie hejtowane, a nawet y, zobaczę na rozpiskę Rafale, które miejsce w sprzedaży ma Call of Duty. Ja ja wam w ogóle tak mogę powiedzieć, bo później będę o tym mówił, y, drugie. Więc e, ludzie hejtują Call of Duty, ale nie oszukujmy się, ludzie w niej grają i to gra, no jest dużo więcej, dużo więcej odbiorców, to, to, ja, na, ja nawet wiem, że to jest połowa więcej odbiorców, to, of, to gracze, którzy grają w Call of Duty niż Battlefielda, więc jeżeli jest dwa razy więcej graczy, to może być też dwa razy więcej hejterów, samo przez się i na, i po prostu seria jest... jest no nie, skutkała. ten argument do mnie nie trafia, że jak jest dwa nie razy więcej nie, graczy, to nie, dwa nie, razy nie, więcej hejterów. Zauważ, że Battlefield nie wychodzi jakoś tak w miarę co roku, ten Hardline wyszedł, nie no, w sumie on wyszedł zeszłym... Nie no, no nie, nie wychodzi, no, no to... ostatni poważny to była czwórka, zbyt no słaby, i... słaby, był słaby, i... No, no, zobaczymy, tak czy siak, wierz mi, że na pewno nie przegoni w sprzedaży cola. Na, nawet jak będzie dobry, bo wydaje się, że będzie dobry. Ale czy będzie dobry, to, to zobaczymy. Ja jest, jestem ciekaw, jak będzie A dobry. jakie są Data, daty premier, kojarzycie? Listopad, ale kiedy... Obydwie? Nie wiem. Chyba, chyba tak, ale nie wiem. Znaczy, to są odległe, ter, odległe terminy. Nie ma znaczenia. Nawet jak Call of Duty będzie pierwszy, to i tak zobaczysz, że w grudniu będzie przed Battlefieldem. Na 100%. No, to zobaczymy dalej. Słuchajcie, jedziemy dalej, więc jest, bądźmy w klimatach Battlefielda, więc słuchajcie, pierwsza wojna, fajnie... Poczekaj, ogóle, poczekaj, czy... poczekaj no? chwilę, Krystian. Ja chciałem to zakończyć. Ty znowu ja, wiem, ja, tego. ja wiem, ja no? wiem, ja wiem. Tomek, Nie jesteś? No? no, no jestem, jestem, nagrywam, a co? No, no bo, bo wydaje mi się, że Krystian mniej więcej powiedział teraz coś takiego jak, że... No tak, tak. Co roku Need for, Speed, Need for Speed wypuszczany będzie się i tak lepiej sprzedawał niż Gran Turismo, który wychodzi raz na 5 lat. I dla mnie to jest takie dosyć trafne porównanie, mimo wszystko. Dobra, ale chciałbym Ci powiedzieć, że w zeszłym roku wyszedł Battlefield Hardline, a dwa lata temu wyszedł Battlefield 4, a w tym roku wychodzi Battlefield Nie, 1. Battlefield nie wyszedł dwa lata temu. Wyszedł. Wyszedł, wyszedł. No ale to jest ta to sama co? gra, która była na PS3 kiedy, kurwa 5 lat temu, czy tam 4 nie, nie, jak czemu, o może, nie wiem on wyszedł wtedy, kiedy Ghost Battlefield wyszedł w 13, dobra pomyliłem się, eee, masz rację dobra, niech ci będzie tak czy, siak, tak czy siak, tak czy siak, tak czy siak. Dobra, zobaczymy. Tak czy siak, zobaczymy. Będziemy mieli nową część Battlefielda nową część Call of Duty w tym samym czasie. I zobaczymy, czy, czy, czy te milion haterów kupi kola, bo moim zdaniem kupi. Ale wiesz, że mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, czy ja będę miał grę, w którą ja chcę grać. I to jest w sumie w tym Będzie momencie. Będzie. No to... Jeżeli, jeżeli się mam iść w tym no, kierunku z tobą tak. w rozmowę, to dlaczego ja teraz nie gram w Winecrafta? No nie gada, że będziesz grał w Minecrafta. Nie No właśnie nie, Minecrafta, bo nie, nie ma go na liście sprzedaży gier top 10. Ale nie, no to jest. Pierwszy raz od tak? dwóch lat, od kiedy nagrywam z tobą. Nie, no bo już, już to, to, to jest coraz częstsze, tak? Więc tak czy siak, wiesz o co mi Rafale chodzi. Eee, chodzi, kurde, wkurzają mi hejterzy kola, strasznie mi wkurzają, ale zawsze col się zajebiście się sprzedaje. No zawsze. I lepiej od praktycznie każdej gry. I to jest wkurzające trochę, bo z jednej strony wszyscy no no po prostu srają po tym kolu ale z drugiej strony jest to kurwa najlepsza ale to jest odpowiedź na to na to twoje w ogóle no, ale jest bardzo prosta kurza. Call of Duty no. jest bardziej e sportowa od Battlefielda no i jak, Ale no nie, no bez przesady. Jak, jak ja... W mojej opinii to jest główny powód, że obojętnie jaki Call of Duty będzie, czy będzie chujowy, czy nie będzie chujowy, to przyjdą ludzie, Bo. kupią go dla online i będą robić te prestiże, klepać dzień szybciej niż w ogóle jest premiera gry, żeby mieć jak najwyższe prestiże, a w Battlefieldzie nie ma takiego ciśnienia. W siadasz i grasz. Ogólnie Call of Duty jest... mam masę fanów, takich już naprawdę fanów, wiecie, Call of Duty to jest bardziej odniesienie do Counter-Strike'a, jeżeli chodzi, tak, jeżeli jakaś taka strzelanina, a Battlefield, no to Battlefield, każdy w Battlefieldzie będzie robić coś innego, a bardziej jest otwarty dla nowych graczy Battlefield, tak, no. I wiesz, Call of Duty ma masę fanów, bardziej jest sportowa gierka, a Battlefield jest widowiskowy i więcej oferuje, więc no, to jest ciekawe, zobaczymy jak to się wszystko sprzeda, ale jeżeli, jeżeli słabo się te Call of Duty nowe sprzeda to on, mi się wydaje, że kolejnej części już takiej w tym stylu nie będzie, że oni naprawdę już ten ostatni raz będą musieli wymyślić coś nowego, coś na miarę Modern Warfare, tak? bo inaczej to się nie sprzeda Tak. Ale Dobra. co będą mogli wymyślić, skoro ktoś ich właśnie ubiegł w odniesieniu, żeby się cofnąć do przeszłości? Zrobią Primala czy, czy co? <średnia> w średniowieczu zrobią w... Call of Duty. O, może być Kusze i w e, ogóle, no. Tak, e, dobra, słuchajcie, e, olewamy to. Mamy, boże, jesteśmy już w pra prawie połowie, a jeszcze nie omówiliśmy żadnej gry. E, słuchajcie, jedziemy dalej. Ja tylko chciałem szybki newsy powiedzieć. E, ostatnio, bo, będąc w klimatach tej pierwszej wojny światowej, czy w ogóle w, właśnie w starych wojnach, w, tym, w sumie to jest druga wojna światowa, słuchajcie, wychodzi ten batalion e, 1944, nowa gra Kickstarter, właśnie w starych czasach shooter na Andilu, online, to co chcieliśmy mieć, tylko akurat Battlefield 1 też wychodzi więcej slipa, ale on już akurat w przyszłym roku i tam jest sobie twórca tej, tej gierki. I, słuchajcie, ogólnie bym olał temat, ale powiedział bardzo fajną rzecz i właśnie tu jest pytanie, czy się na to godzimy, czy się na to nie godzimy, bo on, on przyzna coś takiego, że on będzie robił tą grę, ta gra wyjdzie w 2017 roku, czyli e, e, Batalion 1944 i on celuje w 1085 klatek. I teraz mówi tak, że prawdopodobnie nie uda mu się tego stworzyć, ponieważ mówi, że Unlil, silnik Andrila jest w ogóle bardzo rozbudowany i tak dalej i jest dużo, dużo fajnych opcji i on chce to wszystko, no postara się, żeby to było, ale będzie bardzo ciężko. Ale powiedział, że prawdopodobnie nie uda mu się tego zrobić i po powiedział, że gdyby miał studio, w którym pracuje 200 osób, to by udało, bo musiał to zoptymalizować. Ale ze względu na to, że nie ma tylu osób, po prostu będzie musiał zmniejszyć ilość klatek i może rozdzielczość, nie wiadomo. No, na pewno jak pojedzie po klatkach, to już będzie w miarę okej. Okay. Więc e, to tylko pokazuje, że jak ważną rolę e, stanowi właśnie cała optymalizacja i po prostu, że mamy sobie gierkę, ją można robić rok, ale, ale drugie tyle, czy nawet dwa razy więcej, to optym optymalizacja... Na naszych kochanych PES-czwórkach. I, I teraz tak. Czy, m, m, czy to jest bullshit? Właśnie, to jest chłopaki do was. Czy to jest bullshit, że on sobie tak powiedział, że po prostu nie chce mu się ma to w dupie? Czy faktycznie może tak być, że po prostu potrzebuje dużo więcej osób, żeby ją zło optymalizować? Czy po prostu n, n, nie, nie umiem tego zrobić? tak? I po prostu nie znają się na nilu. I dobra, nie, nie pieprzcie mi tu głupot. Po prostu nie nadajecie się do tego. I po prostu zasłona jedna wiesz jak to jest, jak, jak, że winny się tłumaczy, nie? Bo ja już takie śpiewki słyszałem tysiąc razy, tak samo jak przy premierze głośniejszych, no, lepiej no. wyglądających gier, że wiesz, że gra wyciągnęła tysiąc procent mocy konsoli nic nie zostało więcej, no, ta, takie ta, rzeczy my słyszymy cały czas a sami widzieliście na zwiastunach i jak wygląda Uncharted 4, Nawet można było pobrać filmiki, wiecie, bez kompresji w Full HD i to po prostu niszczyło mózgi i jakiś gościu który, nie oszukujmy się, robi tak naprawdę indie gierkę, bo on to chyba sam wydaje, oglądałem to, on tam na Kickstarterze prowadził to i to, to, to nawet fajnie to wygląda, ale graficznie to to nie powala, to jest poziom, powiedzmy sobie nie oszukujmy, początka generacji w ogóle tych konsol i to, że on mówi, że mu się nie uda osiągnąć 30, 60 klatek w 80p, no to ja to rozumiem, no bo, bo nie ma mocy przerobowej i nie ma tyle czasu, ale to nie jest wina konsol, to nie, nie jest wina, że one mają mało mocy, bo powiedzmy sobie szczerze, mają, ale jeżeli ktoś umie w konsolę, to zrobi przecudną grę. Jeżeli ktoś nie umie w konsolę, to będzie zwalał na i tysiące różnych czynników. Przecież popatrzcie na tą gierkę, co graliśmy ostatnio razem sobie w Broforce. To jest gra pixel artowa w 2D no i da, ona zwalniała. Tak, tak, tak. No i kurde co, szacę, konsola nie szacę. ma mocy? I teraz tak, drop the bike. Dokładnie tak. Dobra, właśnie chciałem się tutaj stwierdzić, tak, tak, tak właśnie czy, czytałem, czytałem, czytałem i właśnie tak, tak sobie myślałem, że ostry shitstorm, ale, ale no, no dobra, chłopaki nie umiem w konsole, masz rację. Słuchajcie, jedziemy do kolejnej wiadomości, Rafa, ale twoja wiadomość. Tak, myślałem, czy przypadkiem do tego, do, do technologii nie wrzucić, no ale w sumie taki hmm. krótki news... Tylko zaraz coś skaszanie pewnie, bo ja słabo w PC Master Race, musztardy to nie, nie, nie, nie mój temat, no ale słuchajcie, Nvidia pomimo tego, że zapowiedziała fajne nowe karty, które będą wspaniałe i są 30% mocniejsze niż wcześniej i zapewne tak będzie i będą w ogóle kosiły wszystko... To oprócz tego zapowiedziała, że będzie funkcjonalność udostępniona dla deweloperów i będzie wspierała również kilka z dobrych gier, które już są dostępne, m.in. wiedźmi na trójkę. Funkcjonalność na PC-ty polegająca na możliwości robieniu zdjęć, dlatego, że tego typu tryby fotograficzne do tej pory gdzieś tam, na przykład w Uncharted, czy, czy w The Last of Us oni to wrzucali bez problemu, w Need for Speedie nowym, w GTA, prawda, no to, to się powiedzmy, zostało przez twórców zaimplementowane. Natomiast mówimy tutaj o, o czymś, co się nazywa Nvidia Ansel, to nawet podobno od nazwiska jakiegoś gościa, który tam się w tym takim różnym malarstwie czy, czy, czy czymś takim specjalizuje, w każdym razie jest tam jakimś artystą, jest czy był, nieważne, nie znam go ale chodzi o to, że tryb ma umożliwiać no, pełną dowolność, wiesz, na zasadzie robisz pauzę w Wiedźminie w trakcie walki i, i po prostu obracasz sobie kamerą na dowolne punkty, yy, obracasz sobie, wiesz, yy, wszystko tam, jakieś filtry, punkt ostrości, ustawiasz na co chcesz, a przede wszystkim, że nie robisz zdjęcia, wiesz, na zasadzie screenshota yy, po obróceniu kamery w tej rozdzielczości, którą masz, a po prostu ten obraz jest jakby... Yy, tej specyfikacji generowany wiesz na najwyższych ustawieniach możliwych, nawet tam do bodajże, nie wiem, 8 gigapikseli przeczytałem, że, że, może to być zrobić. Tam było takie nawet pokazane zdjęcie z zamku właśnie chyba bodajże z Wiedźmina, w którym po dobrym, dobrym zoomie można było przeczytać, czy tam zobaczyć literki jakieś na okładce jakiejś książki przez okno leżącej, nie? Gdzie to było ujęcie właśnie wycięte po prostu sobie, sobie z gry. No i Uważam, że, że fajnie, że coś takiego ma być na, na pecetach. Oczywiście na konsolach też by mogło być, ale to musieliby też zaimplementować jakoś, wiecie, bezpośrednio w sztuce i póki co wystarcza to, że na bieżąco jest tam gra nagrywana i można ją sobie tam udostępnić, czy też tego screena wyciągnąć yy, nawet z akcji, która już minęła. A tutaj coś takiego będą mieli pecetowcy i myślę, że będą z tego korzystali i fajnie, bo będziemy mieli dostęp do lepszych materiałów, na pewno jakichś fajnych, wykorzystujących powiedzmy. No bo niektóre gracz się proszą o to, żeby wykorzystać tą, tą sztukę, którą tam umieszczają na, na jakieś fajne ujęcia i nie wiem, choćby arty, tapety, cokolwiek, no można na pewno mieć pełne spore pole do popisu. No, więc to jest tak naprawdę taki tryb foto dla pecetowców. Tam przerwę Wam na chwilkę, ale nie, nie wiem, czy wiecie, ale na klawiaturze jest taki guzik, który ma napis: print screen. <grymne> nie, no, my wiemy, Tomek, ale właśnie no tutaj nie, chodzi no, o to, że to, no, no, to, to, to ma być To chodzi śmieję. o to, że możesz o, sobie, tak. wiesz, wziąć pauzę i ustawić kamerę no, no, z dowolnego no. kąta i, i zrobić podbitkę rozdzielczości, nie do 1080p, która jest, wiesz, równoznaczna z dwoma, z dwoma megapikselami, tylko no, tak wyjechać naprawdę, wiesz. Zdjęcie do wydruku na ścianę na przykład, jeżeli byś chciał, nie? Z ujęcia własnego, powiedzmy, no, ze no swojej ulubionej gry. Nie, no to, to jest akurat fajne, bo robisz zdjęcia, które są praktycznie nie, nie do podrobienia. No. A ja bym no, sobie chętnie taki plakat pierdzielnął na ścianę, wiecie, 2 na 2 tylko no, wiadomo, że żaden print screen ani nawet y, tryb fotograficzny z, z, z gry na konsoli nie odda Ci tego w, dobrym, w dobrej jakości. Tak. nie ma takiej opcji. E, dobra, więc słuchajcie, mamy nowy, Nvidia wymyśla sobie nowe rzeczy, w sumie ciekawie to dosyć wygląda. Tomku i ostatnia twoja wiadomość dzisiaj. Eee, tak to będzie bardzo szybciutkie bo mm, słyszeliście o czymś takim jak Humble Bundle to jest paczka paczka gierek. to na komputerzach na, na PC-tach to już od dawna dawna jest i masa ludzi tego kupuje ja tak się zawsze zastanawiałem po co oni to kupują jak tam jest większość takich pierdółek gierek, a jedna jakaś taka lepsza ogólnie to za bardzo małe pieniądze jest i tak się troszeczkę zacząłem interesować tematem bo się pojawiła paczka gier na Nintendo a mianowicie na Nintendo 3DS i na Wii U i, A? No dokładnie, I teraz słuchajcie, zakupiłem sobie taką paczkę dokładnie za 9,78 dolara, to w przeliczeniu na polskie wyszło około 38 zł i wyobraźcie sobie, że za te 38 zł e, pobrałem na 3DS-a grę Citizens of Earth, e, pobrałem Rhythm e, Thief and the Empires, tam Treasure E, pobrałem sobie Retro City Rampage e, Shanti i jakieś tam piraty e, pobrałem sobie jeszcze tam temacik na konsolkę no i znajomemu oddałem kody na Wii U, bo one też były w paczce a na Wii U tam były jakieś gierki jak, jak właśnie też Citizens Over, też e, to wszystko co mówiłem e, z tym, że mm, sama ta jedna gierka Red Thief kosztuje 150 zł, jakbyście chcieli ją osobno kupić, więc jak ktoś by chciał tą gierkę kupić, no to niech bierze tego bandla. W tym momencie zostało jeszcze 20 godzin, żeby kupić tą, tą paczkę I jestem ciekaw, jaka będzie kolejna paczka, bo jeżeli to będzie co, co nie wiem, co miesiąc, czy to chyba na co tydzień wychodzi taki, taki zestaw tych gierek, no to kurczę, no to mają klienta, bo za 38 zł kupić, już wam mówię, 3, 6, 9, 9 gier, no to kurde, Złoty interes. Więc wiesz, Ej, jeżeli ktoś ma 3D i to... Y y y to idźcie na humblebundle.com i, i, i tam jest paczka do kupienia. Jeszcze 20 godzin zostało, więc się pospieszcie. A, a, a, a muszę kupić. Okej. Okay. Dobra, więc słuchajcie, wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie. Ja w ogóle już szedłem, faktycznie widzę, faktycznie wezmę, faktycznie kupię, ale super. Dzięki Tomku za info. Więc z pewnością jak słuchacie tego odcinka, to już takiej opcji nie macie, więc przykro mi. Ale wyobraźcie sobie, że dzięki Tomkowi ja akurat kupię, więc powinniście się cieszyć, że przynajmniej mi pomógł. Dobra, więc słuchajcie, jedziemy. Jedziemy dalej ze sprzedażą. Mamy dzisiaj sprzedaż no, troszeczkę inną, zróżnicowaną. E, więc jedziemy. Pierwsze miejsce nowa gra twórców Gearbox, czyli nasz, nasz, naszych kochanych twórców Borderlands, czyli Battleborn. Drugie miejsce e, zajebiste e, Call of Duty Black Ops 3. Trzecie nowy Ratchet Clank. Czwarte GTA V. E, piąte miejsce ma Tom Clancy The Division. E, szóste jest e, nowy Far Cry Primal. E, siódme jest LEGO Marvel's Avengers 8 jest Dark Souls, 9 jest UFC 2 i 10 jest FIFA 16. E, więc słuchajcie, premiera Gboxowa w sumie jak widzę w miarę się udała. E, gra wyszła we wtorek. z e, Zeszłego tygodnia, tak więc e, tydzień od premiery i, i spoko w pierwsze miejsce standardowo. No, Zaczynaj będzie w przyszłym tygodniu, ale na pewno spadnie, bo e, w tym tygodniu pamiętajcie, że Uncharted jest 10 maja i 13 jest Doom, i no a później jest jest over, Overwatch, ale to to dużo później więc myślę, że to się szybko nie utrzyma, Black Ops 3 dalej wysoko eee, no cóż no w UK tak grają eee, no co, GTA 5 czwarte miejsce, rewelacja tak eee, słuchajcie Rockstar zrobił jedną grę i ona, ona będzie w tej liście, no, no można już powiedzieć, że parę lat tak? eee, no bo GTA od premiery już trochę minęło no chyba nie mam tu na co jeszcze zwracać uwagę, no raczej ten Clank też jest stosunkowo nową grą i ona też długo będzie siedzieć, wiem, że w filmie jest kiszką ale gra jest dobra. Zwróć uwagę, e... że nie ma Minecrafta no już nie ma któryś tydzień z kolei Rafale, ale, ale tak, no nie, nie ma Minecrafta, myślę, że już zbyt szybko się nie pojawia, widzę, że co chwilę są nowości a tu jednak już się nie pojawia, więc miejmy nadzieję, że już się nie pojawi e, dobra, więc słuchajcie, tyle sprzedaży jedziemy z tematami, mamy trochę gier, więcej gier ma więcej Tomek, więc niech Tomek zacznie tak, ja zacznę od tej w sumie najważniejszej i najgłośniejszej gry e, ostatnich paru miesięcy a zacznę tak, że chyba każdy z nas ma czasem takie chwile w swoim życiu, że najlepiej by się uciekło gdzieś od problemów, od tej całej cywilizacji, no, wiecie, to, to już wiem, co od powiesz, tego no? zgiełku technologii i tak dalej i tak dalej, aby wiecie. Ja, ja to nawet bym ci powiedział, że, że nawet pochodziłbym po lesie trochę. po lesie byś pochodził i wyciszyłbyś się, byś przemyślał o, sobie bardzo, pewnie bardzo, parę tak. spraw, popatrzyłbyś z innej perspektywy, wiecie, tak jak pustelnicy, albo tak jak właśnie Krystian powiedział, najlepiej do lasu. I najlepiej przy tym wszystkim obserwować sobie, czy tam się las ten nie pali przypadkiem, wiecie? Eee, mianowicie chodzi o grę Firewatch, o której było głośno, ponieważ wiele ludzi się wypowiadało bardzo pozytywnie o tej grze. Część oczywiście Taka też negatywnie. Gra edukacyjna. Eee, gra edukacyjna, wiecie, no, gra artystyczna, gra z niesamowitą fabułą. No powiedzmy sobie, na wstępie zaznaczę, że to będzie opinia bardzo subiektywna z mojej strony, gdyż e, bardzo, ale bardzo się zachapowałem na tą grę przez właśnie opinię różnych ludzi i czytając różne rzeczy w internecie, e, bardzo pozytywne. No i dobra, dajmy tu mały spoiler, odbiłem się od tej gry i kurde, nie mieli racji ci ludzie. Ale po kolei. Co będziemy w tej grze robić? Bo to, że idziemy do lasu obserwować, czy się ten las nie pali, to już powiedziałem. Wcielamy się tutaj w postać Harego, Henry'ego, już nawet nie pamiętam jak główna, główna postać miała na imię, takie to było bardzo pasjonujące. I będziemy, tak jak już na wstępie powiedziałem... Dokładnie obserwować i dbać o las. tak? Będziemy szukać zagrożeń, czy to ze strony żywiołów, czy to innych stworzeń. Będziemy dużo chodzić i podziwiać przyrodę, i krajobrazy będziemy podziwiać. I będziemy bardzo, ale to bardzo dużo rozmawiać przez krótkofalówkę z naszą koleżanką, która też gdzieś tam w lesie stoi sobie na takiej wieży strażniczej i obserwuje las. No i jak wiadomo będąc w środku lasu, jest strasznie nudno, nie ma co robić, tylko patrzeć się na, to, na, to, na te wszystkie drzewka i liście i krzaczki, no to zaczniemy wchodzić w różne dyskusje z naszą koleżanką, będziemy na różne tematy rozmawiać o różnych tematach, będziemy prze prowadzić różne przemyślenia. Powiedzmy sobie, to jest naj, naj, najjaśniejszy i najfajniejszy punkt tej całej gry, tak? Jeżeli chodzi o rozmowy i dialogi, to to jest po prostu 10 na 10 te tego w żadnej innej grze, takiej takiej naturalności i płynności, jeżeli chodzi o prowadzenie rozmowy, nie widziałem, tak? I, I to jest jak najbardziej bardzo fajna sprawa. Od czasu do czasu będziemy też musieli rozwiązać jakąś zagadkę, albo nie, nie będziemy musieli rozwiązać zagadki, tylko będziemy musieli się cofnąć do momentu, w którym znajdziemy przedmiot, który nam pozwoli pójść przed siebie. Wiecie, najpierw zróbcie krok do tyłu, żeby zrobić krok do przodu, takie coś. Ech, co ja mogę dalej powiedzieć, co mi się podobało? No w sumie to wszystko, bo... Krajobraz, łąki, brzegi jezior, gęste las, no to polany, wiecie, jaskinie, kaniony, normalnie amerykański park krajobrazowy. To jest naprawdę zrobione bardzo fajnie w takiej stylizowanej grafice ala ala komiks, ala la takiej bajka malowana powiedzmy sobie. Bardzo ładnie to wygląda, tak? Eee, naprawdę można dużo u, u, u widoków popodziwiać i pomimo spadków animacji, bo to się zdarza i różnych gliczy, jest fajnie, jest ładnie, jest naprawdę fajnie. I powiedzmy sobie, że gra jest bardziej... Realistyczna i dopracowana, tak. No to nie jest jakaś taka wesołutka opowieść, tylko rzeczywiście e, rzeczywiście, no, pokazuje odzwierciedla nasze prawdziwe życie, tak. Natu o naturalności tych dialogów, to już powiedziałem, to nie będę wchodzić w jakąś tam, wiecie, analizę większą, bo, bo to jest najfajniejsza rzecz, i smutno by było komuś zaspoilerować, bo coś tam w tej historii jest. Ale. Tak naprawdę to mi się podobała tylko pierwsza połowa tej gry, bo ona obiecuje naprawdę super grę z genialnym wprowadzeniem, bo wprowadzenie do gry to jest naprawdę petarda, to podejmuje wiecie takie tematy jak, jak, jak zdrada, jak nasza moralność, jak, jak kurczę, no, naprawdę nie chcę za dużo mówić, bo wprowadzenie to jest coś niesamowitego. Ale niestety pokazuje sztuczny taki obrazek, czym ta gra mogła być, ale niestety, kurde, nie będzie, wiecie, bo początek gry praktycznie nie ma żadnego, żadnego wpływu na przebieg danej gry, na przebieg końcówki, wiecie... Macie dużo wyborów podczas prowadzenia, po, można powiedzieć, że gra w pewnym stopniu tworzy wasz was taki profil psychologiczny. Wiecie, zadaje takie potyltywy pytania, co byście w danej sytuacji zrobili. Na przykład, wiecie, tego pytania nie ma w grze, ale na przykład idziecie lasem, widzicie pieska przywiązanego do, do drzewa. Co robicie? Czy odwiązujecie go, czego czy go, wiecie, kop, kopniecie? Takie, takie pytania. I wydaje mi się, że prowadzi taki wasz profil psychologiczny, ale kurde, w trakcie gry nic nic na to, nic z tego nie, nie ma, po prostu no jest wprowadzenie i okej, okay, no super ehm... taka gra trochę o gościu, który nie miał zasięgu w komórce, co? No, można tak powiedzieć, można, można krótko tak powiedzieć, bo e, powiedzmy idziemy dalej, że złudzenie, tak jak już powiedziałem, że możliwości prowadzenia fabuły na wiele różnych e, od siebie ścieżek, ta gra pokazuje wam to, bo e, w wielu momentach będziecie mieli do wyboru, e, czy załóżmy coś podnieść, czy coś zniszczyć, czy coś wziąć, czy zostawić, e, tak samo wybory podczas prowadzenia dialogów, no to wszystko powoduje, że macie wrażenie, że ta historia będzie prowadzona przez naprawdę ogromną ilość ścieżek i zobaczycie naprawdę dużo, dużo zakończeń a tak kurde niestety nie jest i to, to, to jest bardzo smutne że tak nie jest e, Zgłudzenie dokonywania wyborów, które będziemy, będą mieć swoje konsekwencje w przyszłości, to już właśnie powiedziałem ale chyba jeszcze bardziej, co mnie zabolało od tego, to jest to, że gra sprawia wrażenie gry z otwartym światem, gdzie będziemy chodzić i szukać przysłowi wiecie, penisa w śmietniku, nie? jak to na, na, na innych podcastach mówią. Ale niestety tak nie jest, bo cała gra to tak naprawdę jest korytarzowy torbopslejowy, gdzie dużo będzie backtrackingu, będziemy musieli przemierzać tą samą ścieżkę wiele razy, żeby, żeby wykonać misję, bo w odróżnieniu od gier właśnie z otwartym światem, gdzie szukamy szczęścia. Tutaj praktycznie zaczynamy każdy dzień z konkretnym zadaniem, z konkretną misją, tak? Dostajemy zlecenie przez naszą krótkofalówkę i musimy jakimś, jakimś sposobem te zadanie wykonać i w trakcie wykonywania misji powiedzmy sobie coś się pierdzieli, coś się dzieje tak? no i tu się zaczyna taki fajny klimacik, wiecie, bardziej paranormalny taki bardziej science fiction, coś tam się zaczyna, wiecie, dziać i to też niestety się w pewnym momencie urywa i, i, i pokazuje nam, że no niestety tak nie jest jak myślałeś i kolejny zawód wtedy dostałem e, powiedzmy sobie będąc szczerym, że ta gra ma mniej e, kurcze. Mogła ta gra pokazać pazur, jeżeli chodzi właśnie o tą otwartość i możliwość wyborów, ale skończyło się gorzej niż w grach Tale Tale'a, gdzie, gdzie mamy naprawdę liniową przygodę i jedno zakończenie. Eee, fabuła, a co to, to jest smutne, bo fabuła naprawdę za, za, zaczyna takie tematy jak miłość, moralność, to już powiedziałem na początku, ale też na przykład słabość człowieka, zdrada, bycie szczerym, wiecie, różne konspiracje eee, i to kurczę... Z... Z postępami w grze wszystko jest no, systematyczne, ale powolutku, ale systematycznie pozostawione, bez jakichkolwiek złudzeń i wszystko jest nam wyjaśniane, tłumaczone, gra pokazuje nam dosłownie, co my robimy, dlaczego robimy i początek, tak jak już powiedziałem i powtórzę jeszcze raz, początek naprawdę zrobił robotę i powinno ten... Tylko czy no, początek sprawił wrażenie, że to będzie coś fajnego i gdyby tego początku nie było, to może bym inaczej jakąś tą e, grę e, odbierał. Końcówka gry jest taka, że no dostajemy takiego plaskacza na twarz, że szkoda gadać, bo najważniejszy główny motyw, jaki jest w tej grze, to jest poznanie tej naszej koleżanki stopniowo poprzez prowadzenie rozmowy, poprzez to, jak ona widzi, jak my sobie radzimy z naszymi zadaniami. Nawiązuje się między nami naprawdę taka fajna więź. Czuć, że ta postać jest naprawdę z krwi i kości po drugiej stronie, a słyszymy, tak jak jej, powtórzę, słyszymy tylko i wyłącznie jej głos w naszej krótkofalówce, ale możemy... Stworzyć obrazek w głowie, że to naprawdę jest żywa postać, tak? I w sumie od połowy gry naszym celem jest to. Żeby poznać, żeby spotkać tą osobę, bo wiele razy ścieżki się przepletają między nami, wiecie, ona przynosi nam e, zaopatrzenie do, te, do tej wieży i na takie rzeczy. Z tym, że mijamy się, cały czas się mijamy i mamy nadzieję, że w końcu, pod koniec gry staniemy twarzą w twarz, wiecie, w cztery oczy i zobaczymy, e, czy nasze wyobrażenia tej postaci są, e, są równe z tym, jak ona naprawdę wygląda. I tutaj spoiler nie widzimy tej postaci, ona, ona nas robi w chuja i znika i tak się kończy gra i dziękuję. I naprawdę, to, to, była, naj... to była najbardziej... Nie, że... No prawie jak ja z Batonem Supermanem, Tomku. Słuchajcie, to była Bo? moja najbardziej subiektywna opinia o grze, od kiedy nagrywam, tak? Naprawdę chciałem znaleźć bardzo dużo dobrych plusów yy... i tych, tych mniejszych plusów, takich wiecie, i minusy. Chciałem naprawdę być taki szczery, ale kurczę... Ta gra tak mnie zawiodła, tak bardzo się zawiodłem na tej grze, że inaczej nie umiem opowiedzieć o tej grze. To jest dla mnie 5 na 10 w tym momencie. No. A, ja, a ja chyba nawet pamiętam, jak zaczęłeś grać, to się strasznie jarałeś. Tak, st no mówię dosłownie, do połowy gry byłem Będą. tak zajarany. No miałem wrażenie, że naprawdę, o Jezus, fabularnie super, dialogi super, wybory super. I od połowy gry, tak jakby, wiecie, się rozpędzić wózkiem z górki bez hamulców i na końcu taki jest jebs. No E, szkoda, że lepiej nie skończyła a gorzej zaczęła, nie? E, no dobra, trudno e, Tomku, powiedz mi, e, czy ta mapa jest duża? czy ten świat jest w ogóle duży? bo, na, bo to, to z tego, co wydawało mi się to jest taki indyczek, więc tak sobie pomyślałem, że pewnie tam zbyt dużego tego świata nie ma, więc pewnie gra też nie jest zbyt duża i zbyt długa jak to jest? No i to jest chyba też kolejny taki minus, o którym nie powiedziałem. Czas gry to powiedzmy, nie oszukujmy się, to jest 4-5 godzin. Naprawdę e, to jest bardzo króciutka gra. Uh -huh, uh -huh. I co uh -huh. jest najlepsze, ta gra mnie zdążyła dwa razy już znudzić. tak? E, mi się już nie chciało tej gry włączać. Od połowy już stwierdziłem, nie ma sensu, bo tam się nic nie dzieje. Chodzimy po tym lesie i się gapimy i, i gadamy. Nic więcej nie robimy, ale tak jak zapytałeś się, to gra naprawdę stwarza wrażenie, że to będzie przeogromny teren działań. Tam będą tak jak już mówiłem kaniony, brzegi, jezior wiecie, te łąki jakieś pustkowia, no po prostu masa. A naprawdę to się sprowadza do powiedzmy sobie dziesięciu takich rejonów, pomiędzy którymi będziemy chodzili ścieżkami I, i, i tyle. Tak, Nie wszystkie ścieżki od razu są otwarte, do niektórych musimy zdobyć najpierw linę, dzięki której będziemy mogli wspinaczką zejść na dół albo do góry, potem zdobywamy wiecie, jakąś na przykład siekierę, dzięki której będziemy mogli e, rozwalić jakąś furtkę i tak dalej i tak dalej, wiecie, takie schematy standardowe e, mm. ale bardzo czuć, tak jak powiedziałem, ten torbopslejowi, ja to tak nazywam, czyli wchodzicie macie ogromny teren i potem idziecie takim z ładnie wymodelowanym korytarzykiem, o tu nie przejdziesz, bo tu niestety wyrosło drzewo, a tam nie przejdziesz, bo jest akurat spadek i jeziorko. I to jest w ten sposób zrobione, że po naprawdę krótkim czasie idziecie na pamięć, nie patrzycie się w ogóle na otoczenie, po prostu lecicie, lecicie na pałę. Tak? Gra jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo liniowa. Ja mm -hmm. jeszcze Tomku chciałem się jedną rzeczą znaczy zauważyłem po tym co mówisz jedną rzecz, że w sumie gra miała ogromny potencjał no i twórcy po prostu go spieprzyli miała strasznie tak ogromny mi potencjał naprawdę tam macie takie mechaniki, że możecie podnosić różne rzeczy wiecie, puszki, podnosić jakieś e, przedmioty, które tak naprawdę do niczego nie służą no, no rzeczywiście możecie Zebrać w pewnym momencie możecie, ma, macie wybór, czy zabrać komuś butelkę z whisky, czy jej nie zabrać, nie? No ja tak sobie myślę, kurde, zabiorę tą butelkę, to coś się tam potem w tej grze stanie, tak? E z butelką jest tak, że ona leży od momentu zebrania przez nas yy, na naszym biurku i my możemy ją tylko podnieść i zobaczyć i powiedzieć sobie o, fajna butelka, zostawię sobie ją na później. I nic, przez całą grę nie możemy nic więcej z nią zrobić. To tak jakbyście zdobyli pucharek i ją po prostu odłożyli na półkę. I tak jest naprawdę z wieloma rzeczami w tej grze, jeżeli chodzi o podnoszenie. I jest kurwa żółw, nie? którego znajdujecie w pewnym momencie, bierzecie go do, do, do swojej wieży, wkładacie go w karton i tyle. I koniec, i dziękuję, i to niczemu nie służy. No takie rzeczy tam są w tej grze, naprawdę dużo, dużo mechanik, bardzo fajnych mechanik, które obiecują naprawdę super grę, a tak naprawdę kończą się niczym, to no, no, no, tak jakby, nie wiem, zabrakło im czasu albo chęci, albo pomysłu, no od połowy gry naprawdę się dzieje coś złego, tak? Tak, więc to, to może być to. E, dobra, e, więc Tomaszu chyba, nie wiem, polecasz, nie polecasz, chyba raczej nie polecasz, z A tego co Kurczę, no to jest ciężkie, bo tak, tak, słuchajcie, te głosy, że to jest wspaniała gra, nie wzięły się znikąd, tak? I tak samo te głosy, że no. ta gra, wiecie, gusty, o gustach się nie dyskutuje, to jest tak, wiecie, jak z dupą, każdy ma swoją, ale... Nie słuchajcie się opinii ludzi, bo to jest gra, którą każdy odbierze inaczej na swój sposób. Najlepiej na chłodno podejść do, do tej gry, sam ze sobą się rozmyślić, czy lubimy takie gry w stylu, wiecie, Vanishing of Ethan Carter ee, i inne takie tego rodzaju jest ciekawa gra, jest ciekawa gra, ale ja bym poczekał na jakąś naprawdę mega promocję tak gdzieś za około powiedzmy sobie 30-40 zł, no to można, można spróbować to doświadczenie z tą grą ale drożej, drożej bym bym radził jednak się wstrzymać, bo możecie się e, troszeczkę zawieść no szczególnie, że sam mówisz, że gra jest na 4-5 godzin, to już no, w ogóle dokładnie, dokładnie no więc, dobra, więc słuchajcie Firewatch, e, sami słyszycie jak wam to odpowiada, wieście, jak nie no to, e, to nie Eee, dobra, więc jedziemy dalej, to teraz powiedzmy o Becie. Eee, powiedzmy o Becie, żebym ja troszeczkę powiedział, eee, więc słuchajcie Overwatch, Overwatch, e, nowa gra Blizzard'a, czy Blizzard zrobił to dobrze. Eee, Tomku, ja wiem czemu e, tobie się ta gra nie podoba, ale powiedz sam, czemu odbijasz się od Overwatch'a? to jest gra, tak jak przed nagraniem powiedziałem, że ją dłużej ściągałem niż w nią grałem, a to się rzadko zdarza ostatnio u mnie. No, ona chyba zajmowała z 8 giga, chyba, 8, albo 9 giga, wydaje mi się. No, a u mnie się powiedzmy 2 giga ściąga w mniej niż 10 minut, to sobie podliczcie, ile ja w tą grę grałem, tak? Taki, taka zagadka dla słuchaczy, ale. No, szybko ci się ściąga, no? <laughs> ale, ale, dlaczego się odbiłem? Kurde. Ja nie wiedziałem nic o tej grze, nie czytałem nic o tej grze, nie oglądałem nic o tej grze i polecam taki sposób. Ostatnio to się sprawdza i, i naprawdę lepiej się gry wtedy e, doznaje wiecie, grawnie. I włączyłem tą grę. I tak sam myślę, co to jest za gra. I, I tak najbliżej skojarzenie to mi przychodzi do Team Fortress albo do jakiegoś powiedzmy sobie zbajerowanego e, zbajerowanego Quake'a bądź na przykład jeszcze bliżej, bardziej lightowego i bardziej kreskówkowego trybu player versus player z Destiny. Czyli po prostu strzelanina online, nic więcej, gdzie postacie mają a, różne a ja, mam, a, ja, a ja mam inne porównanie, ale powiem Ci o nim później. No mów mu, mu Tomasz należy. No i zacząłem... Grać, strzelać i, i to jest strasznie chaotyczne, strasznie dużo się dzieje, a ja bardzo nie lubię gier, gdzie na przebieg rozgrywki i tego, czy ja wygram, czy nie, bardziej ma wpływ szczęście i głupi los niż bardziej moje umiejętności. No i tak sobie 3-4 mecze zagrałem i powiedziałem nie, dziękuję i tyle. I nic więcej o tej grze nie wiem, nie chcę wiedzieć, nie kupię tej gry, nie interesuje mnie ta gra. Nie twierdzę, że to jest zła gra. Twierdzę, że to nie jest gra dla mnie i ja w niej nic ciekawego dla mnie nie znajdę. Wiesz, to, to jest jak dla ciebie, powiedzmy sobie, Destiny, tak? No. Więc... Mniej więcej tak. Tylko, że ja Destiny dałem szansę, a to, że zawartość była tam mało, po prostu mnie nie, nie usatysfakcjonowała na pieniądze, które wydałem to już inna sprawa, ale e, słuchajcie, Overwatch, Overwatch e, Tomek, e, to co mówi Tomek, e, w sumie się trochę z tym zgadzam, e, miał prawo się odbić, e, słuchajcie, moim zdaniem, Tomku, moim zdaniem Overwatch, o, e, Overwatch dla mnie najbliżej jest do Team Fortress, tak jak mówisz, dwa z całą tą stylistyką i tym wszystkim, ale drugą grą, do której bym ją porównał, to jest właśnie mi e, mix Team Fortress 2 i, i tu cię zaskoczę, Wolf, i Wolf, ale bez Monstera. Mamy cztery oddzielne, najlepiej jest wybierać oddzielne klasy, natomiast w ogóle jest bardzo, bardzo fajnie zrobione, żeby tworzyć team i każdy wybrał inną klasę, żeby te klasy się w pewien sposób uzupełniały, tak? Jeden będzie grał sniperem, drugi będzie, <grym> e, dawał mu leczenie, trzeci może mu dawać większe obrażenie i tam czwarty będzie tankiem, piąty będzie grał w defensywie. I to jest fajne właśnie, i to jest właśnie taka specyfika Evolva i w sumie wszystkich gier MOBA, tak, z tym, że nie jest to MOBA, bo tam nie polepsza swojej postaci w trakcie, daję na to, tej całej jednej rundy, tylko po prostu wybierasz sobie jedną postać, których, których w sumie notabene jest odgroma. więc dla mnie tutaj właśnie, Tomku, to bardzo mi przypomina IWO ze względu na te różne klasy, tak, i, i właśnie w i Wolf miałem cztery rodzaje różnych klas każdy musiał grać inną i tutaj jest sześć bo tu, tu w demie przynajmniej w becie grało się sześciu na sześciu i też były, było grać z góry narzucała żeby jednak te klasy były rozmaicone I, i, i spoko i dlatego ja się tak nie odbiłem i powiem Ci szczerze, szczerze Ci powiem, że przez pierwsze pół godziny albo 45 minut było bardzo średnio naprawdę było średnio ja sobie rozpiniałem tą grę Kurde, no czym oni się tam mierają, ale kurde, no to jest Blizzard, więc jednak troszeczkę dłużej posiedzę z tą ogromną, no, może coś tam zaiskrzy i powiem Ci, że, że zaiskrzyło. Eee, była taka opcja, że teraz wyszedł ten Battleborn, który e, beznadziejnie nie trafił, bo jest stosunkowo podobny, no, no jest inny, ale, ale troszeczkę można go porównać do tego Overwatcha i wszyscy mówili, że Lipa, bo on wyszedł, wyszedł właśnie pra, praktycznie, no w tym samym miesiącu, co Overwatch wychodzi. Więc Jillbox może mieć problem ze sprzedażą, w ogóle mogą mieć problem ze sprzedażą do Battleborna, ale ja twierdzę, że to nie ma znaczenia, bo Overwatch wychodzi beznadziejnie, bo wychodzi wtedy, kiedy Doom i wychodzi wtedy, kiedy e, Nowa Charter 4. Więc w ogóle postrana data. E, tak, Słuchajcie, Blizzard zrobił dobrą grę. Yy, myślę, że to będzie taka osamkowa gra. Yy, fajnie się w to gra, fajnie jeżeli grasz różnymi postaciami, jeżeli sobie yy, trenujesz, jeżeli troszeczkę w to wejdziesz. Ja yy, waliłem w Battleborna, że nie chciałem się w tym siedzieć i to ogarniać, ale tylko dlatego, bo tam levelujesz, bo tam musisz dodawać mnie rzeczy, bo tam musisz sobie to jakoś rozkminiać i te, te prasze były dla mnie beznadziejne. Tu masz prosty tryb, masz go bronić, albo atakować, albo bronić i koniec. Masz E, cztery rodzaje postaci atakujących tanków, właśnie defenderów, różnych snajperów i czy osoby buffy, który, który cię leczy albo daje ci obrażenie i to jest spoko. I ta, tak jak kiedyś w jakieś gry MMO było, tak, tutaj jest stosunkowo podobno, tylko że to jest shooter i gra się w to całkiem przyjemnie szybko, fajnie kolorowo jest naprawdę dużo postaci, bo jest chyba z 20 postaci, nie pamiętam, ale jest bardzo dużo postaci. Te postacie te postacie, co chciałem powiedzieć, te postacie mają bardzo różne umiejętności. każdą gra się zupełnie inaczej, więc naprawdę szybko wam się ta gra nie znudzi, z pewnością jak jest dużo map. Fajnie, że jeżeli ja pogram rok, to moja ta sama postać będzie miała te same umiejętności, co wasza, tylko może nie wiem, fajnie wyglądać co najwyżej. I to jest spoko, bo to jest e, jakiś tam ten sam level. E, w sensie, no, e, nic mi nie da to, że... Znaczy, tylko wizualne as as aspekty w sumie głównie to się zdobywa. tam jakieś fajniejsze, e, ładnie wyglądające bronie. Ale głównie skórki i tak dalej. E, słuchajcie, gra jest dobra, gra jest dobra. E, no mówię, fajnie wolwa od razu biorą. E, komu można to polecić. Tomkowi na pewno nie, więc Tomek lubi Battlefielda, jeżeli lubicie Battlefield, ale to nie tak działa, więc e, słuchajcie, powinniście spróbować. E, mam nadzieję, że spróbowaliście, szczególnie, że, nie wiem, no może fanom Blizzarda e, polecę, aczkolwiek sporo osób się może e, e, od tego odbić. Mogę powiedzieć, że to jest jakiś tam <śmiech> pierwsza e, z, słuchajcie, no nie wiem, z... od 10-15 lat gra Blizzarda, która jest nowym tytułem, bo ostatnio takim nowym tytułem był chyba, wydaje mi się, że nie wiem, czy Starcraft był pierwszy, czy Warcraft. Wydaje mi się, że pierwszy Warcraft był, był wcześniej, Diablo było wcześniej, więc od pierwszego Starcrafta to jest nowe, nowy tytuł Blizzarda. Więc no i, i wydaje się, że będzie najgorszy, tak? Ale, ale jakiś tam poziom trzyma, więc słuchajcie, ja to kupię, ja to kupię, jak już się nasycę dumem to pójdę sobie w Overwatcha i Uncharteda po drodze przejdę. No, no niestety beznadziejny miesiąc. To Cześć. powinno wyjść w kwietniu, gdzie nie było gier, no? Oni tam jeszcze ten, tego Hardstona przecież wydali, to, to, to też nowe nowa marka i, i ja się... Hardco? Hardstone? Hard... Hardstone. Hardstone. Karcianka. A, no tak, ale ja, ja w ogóle o tym nie mówię. No, no, ale, nie, sklej, bo, no ale pomyśl to, to sobie jest... jakby no, na Androidzie. Pomyśl sobie no, dobra, jakby no? tego Overwatcha wydali w triple, modelu triple A, free to play no? Jakby oni to wydali free-to-play z mikrotransakcjami, ja myślę, żeby to odniosło o wiele większy sukces. A czy nie wiadomo, czy to odniesie, czy nie odniosło, bo... Blizzard. E... No, mi się dokładnie, że no, dokładnie, ale kurczę mi ta no. gra naprawdę wygląda na jakiegoś takiego free-to-playa i, tak, i tak, tak, to tak. nie byłby głupi, e... wiecie, model, nie? E, w sumie masz rację, w zależności od tego, co to by było, w sumie to tak troszeczkę wygląda na free-to-playa, ale chyba, no, bo Blizzard po prostu nie, nie chce robić tego free-to-playa. A nie, przepraszam, nie od Starcrafta. World of Warcraft to była ostatnia ich e, gra. Nie nie wiem, kiedy World of Warcraft wyszedł, ale tak, to było w nowej IP W, sumie. w świecie Warcraft, ale w sumie nowe. E, więc e, to nie wygląda źle. E, pasuje to strasznie do, do modelu Free 2 tylko że oni by z tego za bardzo nie zrobili. Ja, ja myślę, że sporo wpompowali tam. Nie wiem, czy grałeś, e, no grałeś, to zobacz, że tam masz dubbing tam, tak to masz dubbing na dosyć wysokim poziomie, bo Blizzard na nas do tego przyzwyczaił i tam każda postać mówi, mówi, mówi swoje teksty, wiadomo, i ci aktorzy no, no, no naprawdę dobrze to robią, tak? Więc to też, wiesz, kosztuje i, i wiesz, no, no napisy czy tam spolszczenie czy jakieś głupoty też, to, to tam nie, ale znając Blizzarda, to tego Overwatcha pewnie robili 10 lat, tak? Więc oni muszą troszeczkę na tym zarobić, a Blizzard na ogół WoW, za którego dalej trzeba płacić abonament, tak? Harstona, to, wiesz, to karciankę mogli sobie zrobić, bo jest na wszędzie i oni mają hajs z tego, że ludzie kupują dodatki, ale tutaj nie byłoby tak łatwo zarobić, Tomku. Tak mi się wydaje. Pasuje. Idealnie Overwatch pasuje do modelu free-to-play, ale mi to nawet nie przeszkadza. A czasami bardzo często o Tomku rozmawiamy na podcaście, że E, boże, gdyby ta gra nie była w modelu Free to Play, to by może ją kupić, tak. Więc e, nie wiadomo, od czego by było mniej, jakby było to w Free to Play. No tak, to tyle. Więc e, słuchajcie, to jest trzeci wybór e, w tym miesiącu. No niestety, tak jest. E, w ciemno twierdzę, że Doom i Uncharted 4 e, będą lepsze. E, Okej, okay, więc e, myślę, myślę, że to tyle. E, omawiania Overwatcha możemy przejść do Twojego gorącego tomku hitu w którego już w sumie dosyć dawno grałeś, ale, ale no trzeba o nim powiedzieć, bo bo jest dobry, z tego co mi wydaje mi się, że jest dobry. A czy jest dobry, to Tomku. Eee, jest to bardzo dobra gra, bo to jest Ratchet i Clank i żaden Ratchet i Clank nie był złą grą, nawet te wersje Size Matter na PSP były naprawdę dobrymi portami, można tak powiedzieć portami to były w sumie nowe nowe odsłony i naprawdę tam działały super e... nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie zgodzę się a nie, nie było przypadkiem takiego Ratchet Clanka, którego grało się w kooperacji na cztery osoby? Jakiego... E... o tym nie mówimy taka Aha, Czyli jednak. <grym> tak. Nie, wiesz co, bo, bo nigdy w to nie grałem. Żadnego i nie grałem, ale pamiętam właśnie jakąś taką tak. operację na, na, na jednym ekranie, cztery osoby i wiem, że strasznie to zjechali. Tak, to, to mówisz o Ratchet 4 no. y, za jednego, czy jakoś tak. Jakoś. O, coś takiego, tak, jeszcze nie Ta przez, gra nie powinna, no, ta tak, gra nie tak, powinna tak. się pojawić. Jeżeli no, ktoś tak. zaczął przygodę z Ratchet Klekem od tej części, to niech zapomni Spus, o wszystkim, spuciemy, co widział spuciemy. i co, co grał i niech się cofnie Inaczej. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z Ratchet Clankiem i nigdy wcześniej nie graliście w te gry, to Ratchet Clank na PlayStation 4 jest najbardziej odpowiednią grą i to jest najbardziej odpowiedni moment, żeby zacząć przygodę. Tak? Gra to jest powiedzmy sobie remake, ale taki bardzo luźny remake pierwszej części jeszcze z konsoli PlayStation 2. Dlaczego to jest luźny remake? Ponieważ Bardziej, najbardziej znane i kluczowe takie lokacje z, właśnie z tej gry z PlayStation, z ta i klanka po prostu z dwójki, zostały odtworzone na czwórce w oprawie, wiecie, oprawie gier na PlayStation 4. Ta gra wygląda w niektórych momentach dosłownie jak film CGI, tak? Dosłownie wygląda jak film animowany. E, ogólnie nie jest to ten sam poziom, ale to już się niebezpiecznie zbliża do poziomu właśnie animowanych filmów Pixar'a. I, i to, jest, to jest, naprawdę, to jest pierwszy, pi, to jest pierwsza rzecz, którą wam sprzedaje ta gra. Gra naprawdę wygląda ładnie, chodzi super. Nie wiem, czy w ogóle mi się jakiekolwiek zgubienie klatki zdarzyło, czy jakiekolwiek spowolnienie, a na ekranie dzieje się dużo. No, nie wydaje mi się, że, że, że... Wydaje mi się, że chyba, że większość ludzi wie, co to jest Ratchet i Clank. No, to jest bardziej chodzona strzelanina z elementami platformówki niż gra platformowa. Bardzo jest podobna do knaka, ale jest lepsza. tak? W stosunku do poprzednich części naprawdę się niewiele zmieniło, ale wszystkie części zostały podśrubowane do 10, tak? No i gra się w to naprawdę przyjemnie. Gierkę można kupić za 149 zł, co jest naprawdę dziwną, dziwną sytuacją, bo to jest gra, to jest ekskluzyw Sony, to jest gra Sony, to jest gra AAA, to jest normalna premierowa gra. Nic jej tam niczego nie ma mniej, niczego nie ma więcej. No po prostu to jest Taki normalny tytuł, jak jaki macie na półkach sklepowych, ale jest w niższej cenie i za to wielkie brawa dla Sony. Yy, I gra jest naprawdę jest długa, jest na około powiedzmy sobie 9-10 godzin, więc to już jest chyba taki standard gier, oczywiście poprzednie części były na około 20-30 godzin, ale to to już nieważne, no i się dzieje dużo. Yy, dzieje się dużo, chodzimy, skaczemy, strzelamy, śrubki wypadają, śrubki to jest waluta w tej grze, śrubki zbieramy, kupujemy nowe bronie, nowe bronie się upgrade'ują upgrade w momencie, kiedy je używamy, jak się, jak się upgrade'ują, to dostają nowe funkcje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli chodzi o rozgrywkę, to te bronie to jest właśnie punkt programu. To, to, to, Słuchaj, tam masz pistolet, który strzela w przeciwnika i zamienia go w rozpikselowaną po, postać 2D. Eee, to, to, to wygląda po prostu przepięknie. W momencie, kiedy strzelicie drugi raz, te wszystkie piksele rozsypują się na ekranie wraz z tymi wszystkimi śrubkami, które wypadają z przeciwników, z puszek. No, do, do, Tam się dzieje taki rozpierdziel na ekranie, że i cieszy oko, ta gra i ładnie wygląda graficznie i przyjemnie się, powiedzmy sobie, skacze. Są też zagadki logiczne. Jeżeli chcieliście jakieś gry na PlayStation 4, która by była w stylu Kla, knaka, ale o wiele lepsza no to macie od razu raczej i Clank. jeżeli byliście w kinie na tym filmie i podobają wam się postacie bo ten wombat, to się nazywa jakoś wombat czy jakoś takoś taki lisek, główny główny bohater i jego przyjaciele roboci to są te same postacie co w filmie jeżeli wam się spodoba, spodobali no to kupcie grę, pograjcie bo, bo naprawdę są fajne teksty z humorem wszystko naprawdę fajnie wygląda no. Ciężko mi mówić o grze, która tak naprawdę jest tym samym, co, tym samym, co poprzednie części, ale też się całkowicie różni, więc jeżeli na przykład posta o, ludzie zagraliście, macie na pamięć wyuczoną całą grę z PlayStation 2 Ratchet i Clank, to nie będziecie się nudzić przy tej części, tak? To jest tak fajnie remake zrobiony, że w sumie tyle, tyle do powiedzenia o nim mam, bo kupiłem, pograłem, bardzo fajnie się bawiłem i, i tyle. Ja ten, y, tom, Tomku, y, chciałem się jeszcze ciebie spytać, oczywiście standardowo, dwie rzeczy. Przede wszystkim długość rozgrywki. No to już e, to już mówiłem ci, grałem. to już mówiłem, że około 9-10 godzin jest. O, mówiłem, sorry, zawiesiłem się. W takim razie e, wydaje się, że to jest w miarę okej. Okay. Ja pamiętam. To jest troszeczkę inna, bo to jest w 3D i tak dalej. Ja pamiętam, bo to jest typu, typowa platformówka, prawda? Znaczy to, to I, tak jak mówiłem, mnie, platformówka, ale tam się więcej strzela niż skacze, więc... Bo za, za, zawsze, bo nigdy nie grałem w Ratchet'a, ale za, zawsze przypominał mi on Raymana. Nie, nie wiem czemu, ale przypomina mi Raymana. W sensie jakbyś, nie wiem czy grałeś kiedyś w Raymana 3D... I on właśnie był też taki stosunkowo podobny, tylko że tam się nie skakało. Mniejsza o to. No tak, ale no nie wiem. Ja... Takie jakieś takie skojarzenie dobre masz z Remanem dwójką, z Remanem trójką. No coś, coś tutaj wisi w powietrzu. Jackie Dexter, na przykład. No, Jackie Dexter o, Jackie i raczej to powiedzą tak. sobie. O nie, to, to może bardziej Jackie Dexter. No, to tak. Zgodzę się. Dobra, nie, nie, nieważne. Chciałem po prostu powiedzieć, że Rayman jest dla mnie najlepszą platformówką, jaką w życiu grałem i, i nie wiem, czy raczej by go dogonił w jakiś, w jakiś sposób, ale myślę, że mogę spróbować, bo platformy jak ogólnie na nasze konsole nie ma zbyt no dużo. No dokładnie, a za 149 zł dostać świeżutko otwarte z folii, wiecie i włożone do konsoli płytka z grą która ma taką oprawę graficzną i naprawdę daje dużo, hmm. dużo, dużo rozrywki. no to kurczę no, brać i no tak. kupować, więcej takich gier tylko. Tak, tak, tak, tak. tak. A jeszcze jak mówimy o remasterze na słyszeliście o tym, że będzie remaster Batmana. całe Arkham. Wszystkie części Arkham będzie można kupić razem, wiecie o tym, z PlayStation 3. Orientujecie się w ogóle? No super, no, Batman. Batman, no nie, tylko, że bardzo fajna sprawa, no nie, a wszystkie... A w sumie co, racja, co? racja, bo te poprzednie części na czwórce nie było, to to tak. Nie, no a... tylko Night, tak? E, o którym zresztą mówiliśmy, ale, ale cała tam ta, dajmy na to trylogia, ale no, ale to, to, to wszystko, co było wcześniej, będzie można kupić, bo będzie remaster tego, więc w sumie będziesz miał cztery części Batmana na nowej konsoli. w sumie tyle samo, ile Uncharted'a. No, to tylko mówię, że dosyć fajna opcja dla fanów Batmana, na przykład takim, takiego fana jak ja. Ja nie kupię, bo już wszystko grałem, ale ale, ale ci, co nie nie niech sobie boją. Dobra, więc słuchajcie, Ratchet i Clank, e, lepszy jest niż Firewatch, Tomku. Lepszy, o wiele. Nie porównuj o tych wiele, gier. O wiele, o no. wiele. Okej, okay. no więc jeżeli chcecie jakąś grę kupić, to lepiej niech to będzie raczej na ten Dobra, i słuchajcie, ostatnią grą, którą, o której dzisiaj powiemy, będzie Party hard Ja mogę w to zagrać, ale mi się standardowo nie chciało, więc zagram w nią Tomek. I żałuj, że nie zagrałeś, bo ja tak samo... No podsze... ja widziałem, widziałem ją trochę, no. Ja, tak no, samo, no. ja tak samo podszedłem do tego, jak ty. Zobaczyłem zdjęcia, wiecie, jak to wygląda i stwierdziłem, ja pierdzielę, nie, nie, nie. Znowu kolejny, wiecie, pixel artowy. Słabo, słabo, Indieg, no? mówię. Nie, nie włączam tego, nie. Ale dobra, dostaliśmy dostaliśmy kod, więc trzeba było e, pograć. I, I bardzo się cieszę, że taką decyzję podjąłem, bo wyobraźcie sobie e, połączenie postala... Z Hitmanem. Wyobraźcie sobie, że wracacie z giełdy ze świeżo przegraną kasetą i wkładacie ją do swojego komodory 64 eee... I gracie w nią, bo ta gra właśnie tak wygląda. To jest pixel art, który jest stylizowany na tamtą epokę, kiedy było jeszcze komodory 64, kiedy było Atari. Wszystkie dźwięki są z tamtej epoki. Muzyka jest standardowa, bardzo fajna zresztą muzyka jest i bardzo, bardzo to wszystko dodaje klimatu do tego, co będziemy robić w tej grze. A co będziemy robić w tej grze? Będziemy, tak jak chyba już połączenie same wynika z tego Postal i Hitman, będziemy chodzić i zabijać e, ludzi, którzy się bawią na imprezach. Ponieważ fabuła tej gry jest taka, że jesteśmy, e, jesteśmy sobie postacią, która jest bardzo znudzona i zmęczona już e, imprezami, które się odbywają obok naszego mieszkania i po prostu nie dają nam spać. I się w wkurwiamy, bierzemy maskę i idziemy wszystkich zabijać. E, gra, rozgrywka wygląda w, mianowicie w ten sposób, że mamy jeden guzik od tańczenia, jeden guzik od y, zabijania i jeden guzik od podnoszenia zwłok. Y, widok jest taki pod kątem z góry, można powiedzieć. I tam naprawdę to wygląda wszystko jakby było, jakbyście grali to na Pegasusie, na Commodore 64, wiecie, takie totalne retro, ale to wygląda genialnie. Ogólnie... Y Tomaszu, ja w ogóle miałem wrażenie, jak w ogóle zobaczyłem to, to mi troszeczkę przypominało Hotline Miami. Yes, jest, jest. Jest taki klimat tego troszeczkę, ale no nie jest to aż tak dynamiczna gra, jak Hotline Miami. Tam, no tutaj, mm -hmm. tutaj jednak ta cała rozgrywka jest spowolniona ze względu na to, że musimy zabijać e, uczestników różnych imprez, bo tam są powiedzmy sobie różne imprezy. Jest domówka, jest wiecie, impreza w klubie, jest impreza rednecków, country. Wszystko fajnie jest to zrobione, ale żeby zabić kogoś, to musimy go zabić wiecie, gdzieś z boku, żeby, żeby cała imprezownia nagle w panikę nie wpadła, bo jeżeli tak się stanie, jeżeli ktoś zobaczy, że my kogoś zabijamy, no to po prostu wzywa policję, policja przyjeżdża i koniec, koniec imprezy, można tak powiedzieć. Eee, I początkowo jak wchodzicie na taką imprezę i widzicie no nie wiem, tam jest 50-60 ludzi, którzy obok siebie tańczą, każdy robi co innego, wiecie, podchodzą do baru, piją jakieś jedzenie, biorą, jedzą, wychodzą do kibelka, wiecie, ktoś tam z tyłu idzie sobie za drzewko z jakąś panienką i się, wiecie, zabawiają, ktoś tam przecholował z drinkami i gdzieś tam żyga po murach, ktoś tam zasnął na imprezie wiecie, mamy też jakiegoś na przykład nerda który nie chce się bawić na imprezie, tylko siedzi w pokoju i gra na komputerku dzieje się po prostu mnóstwo eee, i wszystko jest tak podane w sposób... Taka parodia to jest w sumie, wiecie, bo w pewnym momencie są nawet takie etapy, gdzie przy, przylatuje, przy, przylatują ufolutki i wychodzą na tą imprezę bawić się ze wszystkimi uczestnikami, wiecie, takie, takie patenty tam są robione. Ale co ta gra ma z Hitmana? Ta gra z Hitmana ma to, że na mapie macie takie specjalne punkty, do których jak podejdziecie, możecie ustawić pułapkę. I powiedzmy sobie, na przykład będzie to wózek golfowy, który, który włączacie i on Powiedzmy, leci w ludzi, zabija ludzi i przejeżdża wszystkich, których ma w zasięgu. E, może to być na przykład koń, do którego podchodzicie i jeżeli ktoś będzie za tym koniem stał, to wciskamy guzik i no, ten koń kopie po prostu tą postać na śmierć. Tak? Będą na przykład e, jakieś e, maszyny, automaty, któ automaty które po odliczeniu jakiegoś konkretnego czasu wybuchają i rażą wszystkich w promieniu w promieniu rażenia wiecie, tych uczestników za zabawy, imprezy albo na przykład będzie to podpalenie kanistra z benzyną który automatycznie podpala cały pokój i wszystkich ludzi, którzy są w tym pokoju no i gierka, gierka dwuwymiarowa, gdzie mamy tak naprawdę trzy guziki, to mogłoby się wydawać, że mamy bardzo mało możliwości a na tych możliwości jest po prostu masa i zanim się skumamy, co możemy zrobić tak naprawdę, to troszeczkę czasu minie, żeby dostać jak największą punktację w grze, dzięki czemu mieć wiecie, jak najlepsze wyniki i odblokować różne rzeczy, no to po prostu musimy zabijać bardzo szybko jedną osobę po drugiej, bo wtedy rośnie nam mnożnik w górę i musimy to robić tak, żeby nie było nas widać, że myśmy kogoś zabili i... I tyle, tak? I żeby policja nie przyjechała. No I tyle, jeżeli chodzi o, o całą, o całą o zasady, zasady, jakie panują w tej grze. E, co mi się bardzo spodobało, to jest ten humor i klimat. W pewnym momencie, wiecie, możecie, po zabiciu 15 osób możecie wejść na środek parkietu, wciska, wciskacie guzik i postać zaczyna radośnie tańczyć i wszyscy tańczą i się wszyscy bawią koło nas. Wchodzi e, na przykład postać, która wygląda identycznie jak, jak, jak Super Mario, i zaczyna murować najczęściej uczęszczane ścieżki przez nas, na przykład wiecie, często będziemy wchodzić i wychodzić przez okno to w pewnym momencie Mario się wkurwi, wyjdzie, za, zamuruje nam to okno i, i wróci z powrotem do krainy swojej przez, przez e, ubikację, tak? no, takie patenty tam są robione, żeby utrudnić nam grę, żebyśmy nie używali tej, tej, tej ścieżki ewakuacji na przykład. Tak? E, możemy poczekać, aż wszyscy się uchleją, możemy ich przenieść do tego pokoju, gdzie jest kanister z, z benzyną. No i podpalić ich wszystkich, wiecie. E, możemy zatruć jedzenie, ludzie zaczną kłaść się na ziemi ginąc, będzie przyjeżdżała karetka, będzie stwierdzała, że to gość już jest denatem, będzie przyjeżdżała policja, będzie pakować te wszystkie trupy, wiecie, w te plastikowe czarne torebki, e, będą wchodzili bramkarze, będą za nami gonili jakieś striptizerki no po prostu tam się tego tyle dzieje, że jak na taką gierkę indyk no to, to jest po prostu... Niesamowita gierka, tak? No tak mi się spodobała, że, że nie mogłem się oderwać od od pierwszego momentu, jak ją włączyłem, to naprawdę minęły dwie, trzy godzinki, zanim ją wyłączyłem, więc jeżeli ktoś jeżeli ktoś lubi takie klimaty w stylu Postala, Hitmana i Hate Rate, ale bardziej w taki parodiowy, rozrywkowy sposób podane i zamoczone, tak jak Krystyn powiedział, wiecie, w Hotline Miami, no to niech bierze tą gierkę, bo, bo... nie widziałem czegoś takiego jeszcze, jeżeli chodzi o, o gry konsolowe, bo to jest naprawdę śmieszna gierka, więc ty, Krystian, zagraj w to, bo, bo warto. No tak, tak, tak, trochę mi powiedziałeś. Znaczy Hotline Miami mi się bardzo podobało, ale no troszeczkę inna tutaj jest, bo, bo jest dużo wolniejsza. E, tutaj też masz tak, bo z tego, co widziałem na screenach, to po prostu wszystko rozgrywa się w jednym budynku, tak? Tak, to się roz... To, to jest parę, chyba tam jest 10 albo 15 różnych imprez i... i Aha, każdy no etap no, no, to no, no. jest inny, inny, wiecie, inne środowisko, inny setting. E, Pierwsza impreza to jest normalna domówka, potem, wiecie, macie tą imprezę z, na, na, na podwórku, gdzie, gdzie macie konie, barbecue, grille, wszystko, no. A, a trzecia to jest na przykład impreza w klubie, gdzie, gdzie musimy najpierw oszukać bramkarza, żeby wejść. No to naprawdę to nawet można powiedzieć, no, że to jest gra logiczna, spokoło. nie? Hm. Ja, ja, ja, mam, ja mam problem z tego typu grami, szczególnie miałem z, problem z Hotline Miami, że tego typu gry, które nie wyglądają zbyt dobrze, bo nie wyglądają zbyt dobrze, co nie znaczy, że są złymi grami, e, ja lubię grać na e, przenośnej konsoli, tego typu rzeczy, ja nie lubię na moim 40-calowym telewizorze oglądać rozpikselowaną grę. E, więc e, dlatego ja mam zawsze problem o, z odpaleniem właśnie Hotline Miami powiem Ci, że na Wicie się gra beznadziejnie ze względu na beznadziejne analogie, które są na nim ale na konsoli gra się zajebiście ale jakoś e, nie mogłem się zmusić, żeby hotline odpalić właśnie na e, konsoli nie wiem czemu e, tak czy siak e, mo, wydaje mi się, że, że, że, że faktycznie to może być ciekawa gra No wiesz, że my mamy więc może ją ogarnę, zobaczę Spoko. Więc, jak najbardziej, Tomek poleca dzisiaj drugą z trzech gier. Ja też jedną poleciłem, więc, party hard. Jeżeli jesteście zainteresowani, to bierzcie. Szczególnie, że z pewnością będzie dosyć tania. Tak. No, więc, to teraz, Gier. Słuchajcie, na zakończenie, znowu Tomek. Tomka nie było, więc niech się wygada. Tomku, jeszcze coś ciekawego ogarniałeś? Tak? A co? Tak. Aha, aha, dobra, już wiem, już no. wiem, bo już jesteśmy w temacie technologicznym. Tak, dokładnie tak, Tomaszu, dokładnie tak, dokładnie tu jesteśmy, no mów. Dobra, to teraz tak, temat technologiczny będzie o Apple Watch, tak, możecie się teraz mhm. zacząć śmiać, kupiłem go sobie. Czyli to, to, to samo, co y, miał y, Samsung tego swojego, y, ten swój zegarek, tak? Tak, to, to, to naj, naj, naj skru, najzwyklej mówiąc to jest smartwatch, którego podłączycie do iPhone'a. E, I po, powiedzmy sobie, miesiącu użytkowania go mogę mhm. szczerze powiedzieć, że... Jest beznadziejny. Ten zegarek nie jest wart tych pieniędzy. a Aha, strzeliłem. A jakich pieniędzy? I właśnie mówię, e, za, wersję, no, okay. za wersję sportową 42 mm, którą ja mam, trzeba będzie zapłacić 1600 zł. Posrało cię, że kupuję zegarek za 1600 zł. Tak, ten zegarek nie jest wart tych ja. pieniędzy ale, ale go, poczekaj, ja, mam, ja mam nadzieję, że kupisz go w Mediamarkcie i możesz zwrócić produkt e, nie no, e, rzeczy Apple'a nie można zwrócić to taka rada ogólnie, jeżeli ktoś kupi coś Aha. z Apple'a, to już tego nie zwróci bo, bo, no, bo nie można, bo to się rejestruje, bo tworzycie konto i tak dalej i tak dalej tak? ale, ale mi w tym... wszystko zawsze możecie oddać o, o i w Tesco też nie można oddawać rzeczy, też taka dobra rada. Nie kupujcie elektroniki w Tesco, bo też wam nie przyjmą. Nawet jakbyście wyszli z kasy i stwierdzili, a oddamy, to będą wam robili problemy. Ale oftopując, nie oftopując, wracamy do tego, co chciałem powiedzieć. Mhm. Dobra, Ten zegarek no. nie jest wart tych pieniędzy, ale ja już go nikomu nie oddam i ja go nie sprzedam. Powiedzmy sobie tak, w skrócie, zegarek robi wszystko, to, co wy spokojnie możecie zrobić sobie na telefonie, czyli na, od, odpisać sobie na SMS-a, zadzwonić do kogoś, sprawdzić maila, wiecie, zobaczyć, czy ktoś was polubił na Instagramie, e, sprawdzić listę zakupów. To wszystko możecie zrobić po prostu wyciągając telefon z kieszeni i klikając jak, wiecie, jak, jak, jak retro palcami, tak? Ale... Mhm. Dzięki Apple Watchowi nie musicie praktycznie w 70-80% przypadków wyciągać telefon z kieszeni. Możecie dyktować SMS-y, które, które polski język jest rozpoznawalny, no powiedzmy sobie niemal perfekt i, i naprawdę nie miałem najmniejszych problemów z dyktowaniem do, do, do zegarka, żeby wysłał SMS-a, co robię non-stop. Już nie pamiętam kiedy tak praktycznie pisałem, pisałem kciukami SMS-a, e Zegarek robi to kapitalnie. Więc jeżeli na przykład wiecie, idziecie z psem na spacer, macie telefon gdzieś w plecaku schowany, ktoś do was wysłał SMS-a e, krótkiego na przykład o której będziecie w domu albo czy idziesz na imprezę wieczorem. Wyciągacie telefon i mówicie do telefonu co to chcecie powiedzieć, SMS jest wysyłany. To działa zajebiście. Tak samo jest w przypadku rozmów telefonicznych. Możecie odbierać tele, wiecie, rozmowy na, na, na zegarku. Słyszycie normalnie jak zestaw głośno mówiący, z tym, że e, głośniczek jest troszeczkę cichy, więc możecie zapomnieć o jakichś tam dłuższych rozmowach, e, jeżeli jesteście w jakimś miejscu, gdzie, gdzie, gdzie są inni ludzie, albo jakieś wiecie, samochody jeżdżą, no to troszeczkę już kiepsko jest, ale w większości wypadków, na przykład jak jedziecie samochodem, i boicie się, że policja was zatrzyma i wlepi wam mandat, a macie zegarek, no to możecie się uśmiechać panowi policjantowi i, i prowadzić rozmowę e, jadąc samochodem, co nie polecam, bo wiecie, e, jak jedziesz samochodem, to nie pisze ów czy jakoś takoś e, bardzo fajny raper śpiewał. E, co dalej ten zegarek robi? No tak jak już powiedziałem, możecie maile sprawdzać, możecie, możecie sprawdzać różne powiadomienia, możecie sterować zegarkiem e, waszym telefonem, czyli na przykład słuchacie podcastów, e, i nie interesuje Was jakiś dany motyw, no to możecie sobie za pomocą zegarka przewinąć, tak samo możecie sterować muzyką, możecie sterować YouTubem, możecie zmieniać, powiedzmy sobie wszystko to, co jest, wszelkie multimedia, które odtwarzacie od, na telefonie, możecie sterować poprzez zegarek, tak. E Zegarek bardzo fajnie leży na ręku, mierzy puls, prowadzi różne zapisy waszych treningów, więc jeżeli biegacie albo zaczynacie biegać, to macie bardzo fajny podgląd, to jest wszystko gromadzone w jednym miejscu, wszystkie dane, wasze tętno, szybkość, z jaką chodzicie, biegacie, wiecie, dystansy, wszystkie te takie standardowe rzeczy, co robią te opaski na rękę sportowe, co zresztą Rafał chyba na poprzednich odcinkach też jakoś tam kiedyś omawiał. Powiem wam tak, tak jak, jeszcze raz się powtórzę, zegarek nie jest wartej ceny, ale jak go raz ubierzecie, to już go nie zdejmiecie z ręki. To, to, to jest bankowe, to ja wam mówię i tak samo Piotrek Zaborowski, który cze, często u nas występował, nagrywał, e, to samo mi powiedział. Ja, się, ja, ja wtedy tego nie rozumiałem, że, że, że żebym nie, on mi powiedział tak, nie kupuj tego zegarka. A ja się zapytałem, no to sprzedaj mi go. On powiedział, nie, nie sprzedam ci go, bo jest zajebisty. O Boże. No. Um... Chciałbym, chciałbym powiedzieć, że to jest cecha wspólna użytkowników Apple. Po części tak, ale jest powiedzmy sobie tak, że to nie jest oddzielne urządzenie, bo bez, bez iPhone'a wy nic z tym zegarkiem nie zrobicie, jedynie sprawdzicie czas wyświetlany na, na ekranie, ale w tym momencie to jest takie fajne rozszerzenie funkcji, podstawowych funkcji, jakie na co dzień w ciągu dnia używacie, że naprawdę nie będziecie chcieli się już z tym zegarkiem rozstać. Naprawdę on bardzo ułatwia i optymalizuje Waszą pracę z telefonem. O! A powiedz w takim razie Tomaszu, jak często go ładujesz? A to jest też bardzo fajne, bo myślałem, że będę go ładować trzy razy w ciągu dnia i... i, i, i... Raz, raz w ciągu dnia to już jest za dużo. No. Jeżeli, jeżeli go używam w sposób naprawdę taki, wiecie, jadę z samochodem, piszę, tutaj prowadzę rozmowy, tutaj wiecie w domu sprawdzam na kibelku szybko maila, tutaj cały czas w ruchu, jeszcze pójdę z psem, pomierzę sobie tętno, jak szybko biegam i w ogóle i takie super Bajery, to wstając o godzinie 6 rano mając 100% baterii Odkładam go do ładowania około godziny 21-23, mając jeszcze 20%, więc na upartego byście jeszcze troszeczkę tam potrzymali. Jeżeli tylko, jeżeli tylko odpisujecie na SMS-y i sprawdzacie jakieś podstawowe powiadomienia, nawet dwa dni wytrzyma Wam ta bateria, więc to, to nie jest najmniejszym problemem w tym momencie. Bateria, bateria działa, bateria działa jest dobra. Ja się zastanawiam, jak wiesz, bo, bo bo, podobne miałem odczucia, jak z tą opaską Szomi się tam zacząłem bawić. Co prawda wiadomo, ona tam nie była na tyle interaktywna, żeby odczytywać na niej maile, czy, czy coś w tym stylu, ale jakby w pełni jakby mierzyła te wszystkie kroki i tego typu rzeczy. Teraz zresztą w tej samej cenie praktycznie można kupić nowszą wersję, która również mierzy tętno i czy tam puls, natomiast zaraz ma wyjść druga, druga edycja, która będzie miała też wyświetlacz i tam pokazywała godzinę czy jakieś proste powiadomienia. No wiadomo, tam najważniejsze było to, żeby ją nosić cały czas, łącznie ze snem i żeby Ci mierzyła ten sen, żeby była interaktywnym budzikiem, żebyś nie musiał jej ładować. Pamiętacie, jak Wam mówiłem, że, że miesiąc czasu na ładowaniu baterii to nie był dla niej żaden problem. I to w sumie był największy plus. Zastanawiam się tylko, czy nie będziesz miał czegoś takiego jak ja po pół roku, że w końcu to zostawiłem gdzieś tam w pudełku, bo stwierdziłem, że w sumie mam w dupie ile kroków dziennie robię, że w sumie spam, który mi przychodzi gdzieś tam z poczty jakiejś odwa albo od gmaila, to nie do końca musi być odczytany od razu w tym samym momencie, jak przychodzi, tylko może poczekać parę godzin. I, i w sumie, no, SMS-a to wystarczy, że mam inny dzwonek i wtedy wyjmę i, i go napiszę i, i nie będę musiał pilnować się, czy nikt nie słyszy obok, jak to robię. I, i tego typu rzeczy, nie? I, I wiesz, no, to jest wszystko super fajne w pierwszym momencie, a, a po chwili zastanawiasz się, że na, na ile ci to jest potrzebne? Oczywiście, no jest, o, każdy, kto jest gadżeciarzem, lubi z tego korzystać. nie? Ja też bardzo i, i tak dalej. Ale... Nic z tego co powiedziałeś to, to nie jest coś do czego bym chciał wrócić w momencie kiedy już korzystałem z podobnego urządzenia, które mi pozwalało powiedzmy bez wyciągania, bo najważniejsza funkcja dla mnie była taka, że ja bez wyciągania powiedzmy telefonu z kieszeni wiedziałem czy y, ktoś mi napisał na Facebooku, czy dostałem maila, czy smsa, czy to jest jakieś inne powiadomienie powiedzmy, nie, no tam kolory diod były albo jakieś tam inne rzeczy i... No tak, to ale widzisz, mówisz o samych, o samych powiadomieniach, ale ja dostaję powiadomienie i na które zaraz odpowiadam przez zegarek. No ja Proszę rozumiem, ale telefonu. czy to nie uważasz, że to jest takie trochę, wiesz, wykręca ci... Rzeczywistość, że wiesz, od razu na telefonie, znaczy na, nie na telefonie, tylko od razu już wiesz na zegarku, nawet nie wyjmując telefonu, jadąc z samochodem, wiesz, skręcasz w prawo, bo chcesz zegarek bliżej twarzy mieć, żeby wiesz, yy, no tam nie wiem, kliknąć na maila, czy coś odpisać i tak dalej. Nie odpisujesz głosowo, nie masz klawiatury na, na, wiesz, na ekranie, to wszystko jest dyktowanie, Siri wszystko yy, pisze tak jak dyktujecie i działa to naprawdę super i tak jak mówię, yy, po miesiącu używania tego zegarka ja już yy, normalnie telefonu używać nie będę. Po prostu dla mnie w tym momencie iPhone to jest jedność z Apple Watchem. To można porównać tak jak e, Companion App, wiecie, a, a apki wspomagające do gier, to jest na tej zasadzie. E, jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem tego zegarka, to niech się jeszcze troszeczkę wstrzyma, tak? Jeszcze niech przemyśli temat, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, cena jest e, naprawdę droga. Nawet dla, dla gadzieciarza, takim jakim jestem ja, to troszeczkę bolało po kieszeni. Ale w, tak jak powiedziałem, no w tym momencie tego, telef tego telefonu, tego zegarka już nie oddam i nie wyobrażam sobie teraz yy, normalnego dnia bez, bez, bez, bez zegarka, tak? No powiedzmy sobie, no Jadę samochodem, odpisuję na SMS-y, jadę samochodem, rozmawiam z wami przez Messengera cały czas to wszystko na zegarku, tak? Jak dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj próbowaliśmy się umówić na nagranie, to ja wszystko przez zegarek robiłem, bo byliśmy na spacerze z moją i, i z dzidzią, tak? Więc naprawdę to jest kawał kapitalnej technologii z tym, że Trzeba jeszcze troszeczkę poczekać, zanim deweloperzy rozwiną skrzydła i będą mieli pomysły, do czego można taki zegarek wykorzystać, bo aplikacji, jak to bywa w App Store, jest już tryliony, z tym, że wiecie, połowa do niczego przydatna, a druga połowa... Chciała coś dobrze zrobić, ale nie wyszło, tak? Ale są aplikacje, które już mam zainstalowane, już nie odinstaluję, jak na przykład lista zakupów. No, banalna rzecz, tak? Lista zakupów, e, która się synchronizuje z moim telefonem i z telefonem e, mojej dziewczyny. I w momencie, kiedy idę na zakupy, ja bardzo dobrze wiem, co mam kupić i po prostu wyciągam nadgarstek, e, wszystko mi się po, pokazuje na ekranie. No. Po prostu to jest taki ułatwiacz codziennych, takich banalnych, podstawowych funkcji, że naprawdę polecam komuś, kto jest zainteresowany tematem, no i... Yy ma iPhone'a, tak, bo tego zegarka nie podłączymy z niczym innym, tylko po prostu z iPhone'em, tak. I na dobrą sprawę innych zegarków też nie podłączymy z iPhone'em. Fakt, faktem wypuścił teraz Google aplikację, tą Smart Gear, czy, czy, jakoś tam Google Gear, czy coś takiego, że niektóre zegarki już podłączycie do iPhone'a, z tym, że będziecie dostawać tylko powiadomienia i nie będziecie mogli na nie odpisywać, tak. Więc w sumie Apple Watch jest ciekawym gadżetem. O. E, dobra, więc słuchajcie to, to w sumie możemy pomału kończyć iPod e, Watch, ja nigdy nie rozumiałem fenomen tych zegarków, e, ja rozumiem, że telefon trzeba praktycznie już ładować codziennie to jeszcze zegarek będę ładował codziennie A właśnie nie, nie. przez to, że mam zegarek, to telefon praktycznie o połowę przestałem ładować rzadziej, tak? Wytrzymuje mm, mi naprawdę dłużej, bo, no tak. bo, tak, po bo ekran z tego nie prąd, A ty w ogóle dokładnie, z przestajesz korzystać To jest prawda mm no ale to suma summarum i tak musisz ładować częściej niż normalnie e, bo musisz ładować dwie rzeczy przynajmniej co długi dzień wiesz co e... ja chętnie wrócę do tematu i, i zobaczę wiesz jak Tomka będzie użytkowanie tego po, po, po roku powiedzmy czy coś w tym stylu bo ja wiem po sobie jak tutaj wiesz działa też zmysł gadżeciarza i, i tak dalej Ja wiesz po jakimś czasie to Przestaję ci się chcieć korzystać z głośno mówiącego, bo tu tam ktoś usłyszy, co mówisz, a tu ktoś coś tam, a tutaj to jest jednak. niewygodne, to racja, to racja. W w wszystko w musisz mówić się, W sklepie jak na ufulutkę się na mnie ludzie patrzą, nie? Ale wiesz, Star Trek i te klimaty się, się, się czuje. To, no to rzeczywiście, jeszcze ludzie nie wiedzą, co się dzieje, jak ja, jak ja idę z zgiętą ręką i rozmawiam, wiecie, z, z dłonią, nie? Ale, ale, ale działa to. Hmm. Może grupę inwalidzką tak. dostaniesz, jak tak będziesz z, z tą ręką zgiętą <laughs> chodził. Miejsce, wiesz, od razu przy, przy wjeździe. Ale to, to fajnie wygląda, wiesz, trzymam w ręku paczkę, paczkę, już nie pamiętam, co to było, ale trzymałem jakąś paczkę i rozmawiałem akurat z moją, z moją czy, czy ja kupuję to, co ja miałam kupić i tak widziałem kąt oka, że ktoś się na mnie patrzy, czy ja z tą paczką nie rozmawiam. Ale to w ogóle nie jest nic dziwnego. Ja, słuchajcie, tak, tak tylko wtrącę, wiecie, o topem krótko, że na tej wycieczce do Tunezji między innymi miałem takich trzech Yy, znajomych tam zapoznałem na, na zasadzie 60, 62, 67 lat, czy coś w tym stylu. Nie? Takich było trzech kolesi, którzy sobie po prostu takie yy, wakacje gdzieś tam dwa razy do roku robili. No i gdzieś tam jak sobie siedliśmy kiedyś po, pogadać trochę dłużej, trochę ich zacząłem wtajemniczać w takie tematy, które są, są mi bardziej bliskie. Yy, w odniesieniu trochę do tej wycieczki, do tych właśnie tam wiecie, strachu przed zwiedzaniem i tak dalej no i zacząłem im pokazywać najpierw Street View potem Street View na telefonie wiecie z tym sterowaniem, że, że obracasz telefon i ci kamera się na bieżąco obraca, tam już widziałem że wiecie, że, że, że powoli chłopaki się wczuwają w temat, to im odpaliłem na YouTube jakiś filmik 360 i też wiesz, zaczęli wstawać i oglądać się dookoła, więc no tutaj z tą świadomością społeczeństwa można dużo podziałać nie? jeżeli wiesz nie dziwię się, że tak się na ciebie patrzą, bo, bo można tych ludzi zaskoczyć. No, tak, dobra. Słuchajcie, drodzy słuchacze, to był Apple Watch, więc Tomek, jak słyszycie, jest zajarany, ale wy lepiej tego nie kupujcie, bo... Bo, bo będziecie drogi, chodzić bo... tak jak on, sprawa, a, z ręki. <laughs> <laughs> Dokładnie tak. I ja rozumiem, że to jest dosyć fajna zabawka, ale nie, no 1600, no, czy cena do jakości... No, zresztą to jest Apple... Dobra, no, no mniejsza o to już. E, słuchajcie, dobra, e, 59 odcinek. E, w sumie możemy po mało kończyć. E, dzisiaj byliśmy w pewnym składzie e, i oczywiście cały czas e, tak będzie. E, słuchajcie, standardowo wchod wchodźcie na pad portal, tam e, coś e, nieco piszemy. Nikt z nas nie pisze, ale ja czasami wrzucam odcinki. E, no, myślę, że do dosy dosyć ciekawa i interesująca strona. Oczywiście wchodźcie na bezimienny.pl. E, szykuję się, żebym. E, zmienił w końcu tą szatę graficzną tej strony, ale nie chce mi się strasznie nie mam czasu, ale na pewno się za to wezmę mam nadzieję, że do końca tego roku mi się uda poza tym standardowo na maila odpisujemy dalej mamy oczywiście naszą, nasz fanpage na facebooku, więc chodźcie, komentujcie i tak dalej, i tak dalej wiecie jak to działa, dobra, więc dzięki wszystkim, że zostaliście drodzy słuchacze z nami do końca ze mną standardowo był Rafał Radomyski. Dziękuję, pięknie. Pozdrawiam. Tak, właśnie, z nami miałeś pozdrowić. A no? Właśnie, okej. Okay. To po, powiem jak po wszystkim. Był z, z nami Tomek Zawadzki? No, dzięki. Do usłyszenia. Tak, ja miałem na imię Krystian Kender i e, byłem za pierwszym mikrofonem i słuchajcie, e, chciałem pozdrowić Miłosza. E, Miłosz. E, dzięki w sumie Rafałowi. Wiem, że tego słuchasz. Fajnie byłoby się spotkać, więc jak nas słuchasz, to się odezwi, to coś wymyślimy, więc pozdrawiam Cię miłość, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i widzimy, słyszymy się w sumie za dwa tygodnie w 60 odcinku, więc do zobaczenia, cześć. Cześć. Cześć.